Witam, Fantasmagieria, podcast w grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko odcinek 446. Ja nazywam się Damian a dachman i ze mną jest Piotr Kuldanegaka-Kuldan. Witaj, Piotrze. Dzień dobry, wieczór wszystkim i Tobie, Damianie. No, Piotrze, nagrywamy w, praktycznie, w, o, no, prawie w przedniu rozgrywka party y, 6.0. tak? Tak, już widziałem, że, że materiały promocyjne i, i, i pomocnicze, plakaty wlepki, naklejki i takie różne rzeczy już, już prawie gotowe, czy już właściwie już są znaczy, do Myślę, że to drukują się od jakichś trzech tygodni. Mniej no, bo to będzie, no to jest potężna sprawa, to, to nie żadne jakieś małe takie wlepki do autobusu, tylko też potężne plakaty. Właśnie widziałem, że, że jakieś plotery poszły w ruch, czy cokolwiek to wielkie tak, tak, drukarki tak. przemysłowe. Dzie, dzieje się, dzieje się. No i oczywiście, bo impreza nie wiem, znaczy jak, jak słuchacie to po 27, no to, no to szkoda, no nie, że was nie było, ale jeśli słuchacie w drodze na rozgrywka party albo być może nawet w trakcie kto wie, to, to, to serdecznie pozdrawiamy, mam nadzieję, że, że przybijecie piątkę, że, bo no, będzie bardzo fajnie się spotkać z tą rzeszą ludzi, bo no ponad 100 osób, 150 chyba zapowiedziało, że weźmie udział, a, a wiadomo, że część Tylko, może przyjść to jest na, stowarzyczącym... na grupowych eventach, że jak ktoś klika, że weźmie udział, to zawsze niekoniecznie będzie no udział, tak. ale z drugiej strony jest tak, że jest tam ponad 150 osób, że weźmie udział, ale zainteresowanych jest pod 300, a z tych zainteresowanych też zawsze część przychodzi, więc myślę, że tak. Jeszcze przychodzą ale... ludzie, którzy wiedzą, ale na przykład nie są na, na grupie na, na Facebook albo tak, są, ale nie są zdarzy. aktywni i, i te. No, no ja wiem, że to jest jednak już taka mocno osadzona, jeśli chodzi o, o... Yy, branża, yy, impreza, więc yy, tutaj już nie, nie, ma, nie ma mowy o, o tym, że, że to będzie spokojna, yy, spokojne spotkanie, yy, prawda? Przy piwie tylko. Jest spotkanie 20 że... osób, nie, nie, tak, nie, nie, nie tak, tak, trochę tak. bardziej. No, już nie mogę się naprawdę yy, doczekać. Ale a propos, właśnie tych yy, spotkań na Facebooku, tak się teraz yy, wybierasz się do yy, strefy 51? Na, na to nie. <laughs> ja ostatnio widziałem, że ten, ten chłopak, który założył ten event facebookowy, mm -hmm. to się tam strogo tłumaczył mm -hmm. i pisał, że nie, to był tylko żart, chciałem zrobić śmiesznego mema, absolutnie nikogo do tego nie namawiam, bo w sumie no tak, bo jeszcze, jeszcze jakieś tak? FBI pociągnęło do odpowiedzialności, bo to jest w sumie namawianie do łamania prawa federalnego pewnie, kurde, wejścia na teren tak. w, wojskowy. No, ale właśnie, szczerze mówiąc, to... Chciałbym, żeby, żeby, taki event się odbył, żeby tak faktycznie ktoś wszedł i nagrał, co tam właściwie jest, bo to jest taka niesamowita zagadka, taka ciekawość. To jest, to jest część no, popkultury już ta strefa 51, bo ona jest była wykorzystana w filmach, w serialach, w książkach, w grach i, i no, moim, jeden z moich ulubionych filmów gdzie ten zawsze motyw jest wykorzystywany, to jest oczywiście Dzień Niepodległości. Strasznie się ekscytuje. Co tam, co mogło być? No nie? I, i, I wiesz te technologie, bo niektórzy mówią, wie, no to nie chodzi o kosmitów, czy tam jakichś szaraków, których kroili i tak dalej, tylko o technologię, którą mogli znaleźć. I są właśnie teorie, że ta technologia gdzieś została odkryta, która pochodzi z jeszcze sprzed czasów naszej cywilizacji, tylko gdzieś się zachowało. No oczywiście, no to tak ciężko w to uwierzyć, bo na przykład yy, Amerykanie próbowali zachować w idealnym stanie samochód. Tak ja się nie pamiętam, co to był za model samochodu, ale oni go zabezpieczyli w jakimś takim betonowym grobowcu. Specjalnie ten, żeby jakby, jakby to 50 lat przetrwał tak, że niby go z tego grobowca wyciągać i on jest no, w doskonałym stanie. No się okazało, że to po prostu była kupa złomu. Przedewiała <śmiech> i tak dalej. Co by nie robili, to oczywiście to wszystko no nie, nie byli wszystkiego w stanie przewidzieć i, i, i szkoda, no, ale tak to, tak to bywa. No, nie? no to jak mówimy o Facebookach i o tam różnego typu rzeczach, to chyba trzeba też oddać przysłowiową minutą ciszy, bo dzisiaj właściwie moje social media zostały tak. zalane tą smutną informacją. To znaczy dzisiaj w, w zmarł Rudger Hauer. No Od twórca roli niezapomnianej i właściwie nawet jeżeli ktoś nie widział Blade Runnera, to myślę, że na 100% kojarzy ten, ten, ten dialog tak. kończący na temat łez na deszczu znikających. No to właśnie, ale to też mnie zaskoczyło, bo tak właśnie nie przeglądając cały dzień specjalnie internetu Facebooka i nagle tak gdzieś pojawiło się zdjęcie i tak na a, no, Rutger Hauer, raz na jakiś czas warto przypomnieć, nie? ja Rutger Hauer bardzo lubię, ale tak jak powiedziałeś, w momencie kiedy pojawiło się naprawdę dużo wpisów i już właśnie takie e, konkretnie oddające właśnie cześć e, Halorowi, no to u, szkoda, no nie, Cz, nie że ja, ja, ja, on, on miał bardzo ciekawą, wiesz co mnie najbardziej zaskiwało, e, zaskoczyło jak kiedyś e, urgrahora, że on nie był Amerykaninem, że, to, że, że on, on był Holendrem I, no. i to jest niesamowite, bo, bo są, są tacy aktorzy, prawda, którzy zrobi niesamowitą sławę, a nie są oczywiście Amerykanami i, i, i w popkulturze odciśnęli niesamowite piętno, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, którzy, którzy nigdy się nie wyzbyli swojego akcentu i to zawsze było tak, ja zawsze byłem ciekawy, bo jak, jak za młodego nigdy, nigdy nie wyłapowałem tego niuansu, że nie mówiąc z innym akcentem, a teraz jak na przykład oglądasz film yy, oryginalne w, w języku angielskim, to zawsze gdzieś tam jest taka, taka nutka, wiesz, taka ekspozycja jest potrzebna, żeby wyjaśnić, dlaczego ten, yy, ten, ta postać mówi z takim akcentem. No i przeważnie to gdzieś wychowywał się w Europie, albo gdzieś pochodzi tam i tak dalej, to było ciekawe. A, a właśnie Rutger Hauer, no to fantastycznie, no jak wygłosił ten, ten, ten dialog, yy, przepraszam, monolog, yy, no to... No i tak sobie teraz pomyślałem, że no, będzie go brakowało, nie? I, i wiadomo, Czy że jedno... najlepsze role już za sobą miał, ale, ale niedawno się pojawił w Valerianie, taki, taką miał e, rolę. No i on się chyba pojawił, jeśli dobrze pamiętam, w polskiej grze. Tak, w obserwerze, tak. W jest, jest główną rolę Jest głosem głównej postaci, tak, bo właściwie go tak nie widzimy. No nie? Oczywiście jest na, na, na okładce, na grafice reklamowej... Natomiast ja tak sobie myślałem, że jego kariera hollywoodzka nie była tak bardzo nie. rozmuchana i on nie był tak ogromną gwiazdą, jak nie wiem, Arnold Schwarzenegger czy Sylvester Stallone. Ale tak naprawdę rola w Blade Runnerze zapisała go i nawet tak. ta, ta scena konkretna z Blade Runnera zapisze go w historii na zawsze, bo to, to jest tak kultowy. Moment y, kinematografii i, i scena, która jest tak znana, że, że on właśnie nie zniknie niczym łzy na deszczu. On zostanie zapamiętany na zawsze. Tak, tak. W ogóle y, no, no, właśnie to jest ciekawe, że y, Ławca Androidów to był film, który, który wcale nie zdobył, nie był. Y, nie zdobył poklasku, poklasku, kiedy on był emitowany, więc ci wszyscy aktorzy to właściwie to chcieli o nie zapomnieć. No Harrison Ford, no tam wiadomo, że się strasznie niepochlebnie wypowiadał i, i te, na przykład, które ja bardzo lubię, te, te, ten, ten głos narratora, nie taki, który właściwie jest istotną cechą na przykład no, kryminałów 0, tak, że, że ten detektyw zawsze słyszy ten głos detektywa, i on jakby. W prowadza taką ciekawą narrację. Tutaj to wszystko było nagrywane na siłę. on tego nie chciał robić i, i, i za tamtych czasów jakby ten film nigdy nie, nie zdobył, znaczy nie zdobył takiej popularności wtedy, ale na szczęście i to jest, no, do czynienia mam tak z wieloma działami kultury, popkultury, że jakby to po czasie właśnie wychodzi. No, nie? no i z rzutkiem Horena to, to jest taka kwestia, że on faktycznie on grał w, w wielu wielu filmach i, i no to, są, to są filmy, które, no właściwie, y, można powiedzieć, że to jest kino klasy B. I, i nigdy, nigdy, y, prawda, nie, nie, nie aspirował do Oscarów i tak dalej, ale jeśli można byłoby przyznać jakiegoś takiego Oscara za, za jedną scenę taką kluczową, no to, to jest tak niesamowity moment, jak się to ogląda. To, to, to aż dreszcze, prawda, przechodzą właśnie, kiedy on, on wypowiada to, bo to też działanie niesamowicie na wyobraźnię, bo to są kilka słów kiedy opowiada, prawda, o tych, tych brama w kosmosie, o tych bitwach i tak dalej. To jest kilka, to, to, są, kur, to jest parę zdań, ale jak to niesamowicie pobudza wyobraźnię i, i, i będzie szkoda. No, no tak jak mówię, no, Rutger Hauer miał kilka ról takich, których pewnie chciałby zapomnieć, kilka ról takich, które były y no, były troszeczkę lepsze. Nie wiem, czy, czy y pamiętasz taki, taki właśnie dreszczowiec, autostopowicz, y albo, albo taki science fiction, też kiedyś wspominałem o tym w zalanym Londynie, Split Second. No. Pamiętam z twoich opowieści. Tak, tak. tak. Nie, on, on naprawdę y, w, kilku, w kilku filmach takich zagrał, y, że, że będziemy go pamiętać i, i... No i szkoda, no i szkoda. No. Moim jednym z ulubionych filmów z Ruth Harem też wielokrotnie o tym mówiłem, to był film, który był telewizyjny, też nie był jakiś najlepszy, ale to ze względu na, na, na temat i on tam też bardzo dobrze zagrał, to był Fatherland. Więc faktycznie tutaj e, możemy wstawić taką chwilkę. Wirtualna minuta ciszy, tak? ciszy, tak. Spoczywaj w spokoju. No Wie i gier. teraz ciężko powiedzieć, jaki temat dalej poruszyć. No nie no, możemy teraz tak spróbować, jakieś tak wakacyjnie, e, zanim będziemy rozmawiać z tym, co ostatnio graliśmy i jak tam wakacje ci minęły. Spokojnie odpocząć, bo widziałem, że w ogóle e, jakiś taki straszny stos. E, komiksów przeczytałeś, Czy tak, nadrobiłeś znaczy, cały ja, całe... ja to kilkukrotnie zawsze powtarzam, że ja przez cały rok kupuję komiksy, ale właściwie czytam je tylko na urlopie. Po prostu pół mojej walizki to jest, to są komiksy i przeczytałem ich, kurde, z 15, więcej, przez, przez wyjazd i kilka lepszych, kilka gorszych. W końcu miałem okazję zapoznać się z sagą. Mm -hmm. y, która jest, y, ja zawsze mam problem z wymową y, tego pana rysownika. A to jest francuski. Wał, y Wał, hand, vałand, woła, nie wiem, Brian. Von, Brian Kawon, no nie wiem, mam straszny problem który tworzę razem z Fioną Staples, to jest tego na razie na, na rynku jest dostępne 8 tomów, ja przeczytałem pierwsze 4, bo to wydajesz się już od pewnego czasu i jest absolutnie doskonale rewolucyjne. Ja nie wiem, czy znasz saga, czy nie? Znaczy, kojarzę komiks, ale, ale widzisz, no teraz, no ubolewam, że jaka <śmiech> nie przeczytałem go, ale ja kojarzę na przykład dokładkę, która jest dosyć charakterystyczna, bo tam są jakieś postacie, to jakiś główny bater, ma jakieś rogi, tak? Znaczy, to jest, w, w, rzecz się dzieje w świecie, w którym są dwa dwie zwaśnione ze sobą nacje. Jest jedna nacja, która żyje na planecie i to są, nazwijmy to, ludzie, którzy mają skrzydła, tylko to bardziej takie skrzydła w stylu jakichś takich małych, nie wiem, owadzich skrzydełek, a nie to, że tam wielkie skrzydła mhm. anioła. I druga rasa, która żyje na księżycu tej planety, to są ludzie, którzy mają rogi. Oczywiście oni tam też między sobą trochę się bardziej różnią, ale, ale w To takie trochę to się nawiązanie to jakby, wiesz, anioły i demony, coś w ten stylu. No, tak, ciężko odpowiedzieć. Cały myk polega na tym, że ponieważ y, konflikt między tymi dwoma rasami y, to przez lata jest ogromny, a oni wiedzą, że gdyby walczyli ze sobą na tym księżycu i na tej planecie, to tak naprawdę doszłoby do wyginięcia tych nacji, to oni wynajdują sobie wszędzie indziej we wszechświecie, y, w cudzysłowie sojuszników, którzy toczą te bitwy za nich, oczywiście no, razem czyli, z użyciem czyli, tych sił. Amerykanie, Rosjanie, wiesz, historia tak, I tak, tak proxy dokładnie warsztat. tak. No i generalnie myk polega na tym, że, że cały Wszechświat jest tak naprawdę w ten czy w inny sposób umoczony w tą wojnę, a przez to, że to się dzieje na całym Wszechświecie, no to oprócz tych dwóch podstawowych raz, czyli właśnie ludzi z rogami i ludzi z skrzydłami, mamy tam pełen galimatias możliwy, nie, na przykład jedno z, z królestw, bo to jest królestwo, które jest właśnie uwiązane, to są androidy, tylko w tej wersji androidy zamiast głów mają telewizory. I co jest absolutnie perfekcyjne, to w zależności od tego, jak wysoko w hierarchii królewskiej dany człowiek się znajduje, to taki jest to telewizor. Dlatego król w tejże wersji to jest bardzo mały, niski android, który jest tak naprawdę gigantycznym LCD-kiem. Taki, wiesz, 80 cali. A tam na przykład jakiś robotnik to był facet, który miał coś na zasadzie unitry na głowie. Mm -hmm. Więc pomysłów jestem absolutnie niesamowity. A to ja przynajmniej... Myślałem, że to jest w ogóle... Yy... Ja byłem przekonany, że to jest bardziej poważny komiks. To jest, że to jest bardzo powodzenia. poważny komiks. To jest absolutnie bardzo poważny komiks. Natomiast on pozwala sobie na, powiedziałbym, lekkie szaleństwo w tak. tworzeniu tego świata. W ogóle punktem wyjściowym jest niczym w Romelu i Julii historia tego, że pani z rasy ze skrzydłami i pan z rasy z rogami mają dziecko i są uciekinierami przed, Aha. że tak powiem, i jedna, i druga strona ich poszukuje. Jedna, i druga strona traktuje ich jako zdrajców i jako te, ojejku, z wojennych zbrodniarzy, no, tak to nazwijmy. Tak, tak, tak. No i oczywiście to jak to w komiksach bywa, które są pisane przez, przez lata, to ta historia później się niesamowicie rozwija i tam dochodzą dodatkowe wątki, dodatkowe postacie i, i się dzieje bardzo dużo różnych rzeczy, ale czyta się to absolutnie rewelacyjnie, perfekcyjnie i ja się wcale nie dziwię, że ten komiks dostał tam dziesiątki nagród, więc jeżeli ktoś nie zna sagi, to warto. Ja ją kupowałem i czytałem właśnie w takich tomach, bo ona chyba w Stanach była oryginalnie wydawana w zarzutówce, czy tam jest. Tak, tak, tak, Natomiast oprócz tych tomów jest też hardcover, gdzie są tak naprawdę chyba pierwsze 7 tomów wydane w dwóch częściach. Więc jest dużo tego na rynku i po polsku i po angielsku. Warto, warto, warto. warto. No właśnie, zdecydowanie to jest, to jest coś, co, co... potrzebowałem tego takiego popchnięcia. Teraz, teraz faktycznie się zainteresuję, bo ostatnio tych komiksów dużo bardzo ciekawych, ciekawych wyszło i ja się bardzo cieszę, że, że jakby jakby że mamy do czynienia coraz częściej właśnie z tym komiksem, że tak się wyrażę dla dorosłych, nie, że okej, okay, w tym momencie jakby króluje nadal ze względu na, na popularność filmów Marvela, nie? Mar że, że, że jednak ci są bohaterowie komiksowi odwołują się do tych takich korzeni prawda, komiksów, tak, tak jak w uproszczeniu mówiąc, ale jednak chciałbym, żeby przyszedł taki moment, że faktycznie zaczną te komiksy właśnie takie, w cudzysłowie oczywiście, bo ja nie chcę tutaj obrażać prawda, jakiegoś tam fantastycznego komiksu z Supermanem czy z Iron Manem. Ale że takie ambitniejsze komiksy, że w końcu one znajdą jakąś swoje, nie wiem, jakąś taką adaptację, czy filmową, czy serialową. I... Wiesz to tak szczerze, to wydaje mi się, że komiks jest na tyle y, długo istniejącą dziedziną kultury na rynku, tak. że od dawna jest tego cała masa, tylko po prostu może to się ostatnio w Polsce bardziej do tego mainstreamu, do, bo może ostatnio stało się bardziej dostępne. Tak, o, tak, tak, tak, tak. No tylko że właśnie teraz to jest to, że efekty specjalne można y, dużo taniej zrobić komputerowe i coraz częściej te seriale, y, które oglądamy, no, wyglądają lepiej niż filmy, na przykład, nie wiem, pięć, sześć lat temu. Naprawdę ten no tak, poziom jest... y, jakości. I ja, ja na przykład teraz y, z doskoku oczywiście zacząłem oglądać dopiero pierwszy odcinek, bo nigdy nie znałem oczywiście oryginału, no nie, tam książki Pratchetta i, i y, y, Naimana, y, Gaimana, y, Dobry Omen, y, dobry omen i... Uh muszę przyznać, że nie wiem, czy to jest zasługa właśnie książki, że to jest bardzo dobrze napisane seria. On jest oczywiście z takim sprzymurzeniem oka, co, ale dialogi jest, są świetne. On jest właściwie, cytuję książkę w dialogach. Tak, tak naprawdę. no, to więc... On jest, on jest po prostu jeden do jednego, to jest taka super, bardzo, bardzo wierna interpretacja. Tak. Czyli właśnie nie interpretacja, a ekranizacja książki z pominięciem niektórych wątków, no po prostu na to już czasu mm. nie było. Ale to właśnie mi się strasznie podoba, bo ja w ogóle nie wiedziałem, czego się spodziewać i tak sobie oglądam i ten dobry moment, Ale oczywiście nie, nie kojarzę, do czego nawiązuję, a później tak sobie patrzę tą początkową no, historię omenu. z tym dzieckiem i tak dalej, to jest, no to jest dokładnie. Czyli Oczywiście do jednych taka... z moich ulubionych filmów, prawda, z, z klasyków horroru, przecież Omen I, to jak ja oglądałem, nie wiem ile miałem lat, ale to byłem no, mniej niż 11 lat na pewno, nie wiem czy, czy 12, czy mniej, czy, czy trochę więcej, ale ja po się, szczególnie tam, wiesz, po tych scenach na cmentarzu i tak dalej, to ja się bałem przejść z pokoju do pokoju ciemnym korytarzem, wiesz, jak to w blokach, to nie są długie korytarze, to nie jest korytarz, wiesz, na 50 metrów, to dosłownie jest, jest 4-5 metrów i jesteś w pokoju. I, i to, tak to fantastycznie działa. Oczywiście wyobraźnia dziecka, no, wyobraźnia dorosłego, dorosłej osoby inaczej działa, tak? Że, że tam ja po prostu yy, no, samej ciemności się miałem dzisiaj, Oglądałbym to zupełnie inaczej, gdybym oglądał ten e, omen po raz pierwszy, ale przez to właśnie tak to tak wspomniałem. I tutaj ja doskonale pamiętałem te motywy, i tutaj jakby po prostu cała ta, ta historia tych sióstr, no niektóre e, uczestniczą w tej zamianie i tak to dalej. Jakby to jest e, to jakby drugie dno, jakby to, to, to, czego na przykład nie było widać w filmie, tak? czy jak do tego doszło, prawda co i tak dalej. No to oczywiście jest twist i, i to się trochę inaczej toczy, ale też jest no, no świetna, świetna historia i tak jak mówię, no jeśli to jest e, faktycznie scenariusz, który jest oparty tak, tak wiernie na książce no to... Jest bardzo wiernie. Tam, tam powiem ci, że mi na, na przykład zabrakło jednego motywu, który w książce był bardzo wyraźny, a w filmie on nie znalazł swojego odzwierciedlenia i się, nawet nie zastanawiam się czym, bo to był taki niby tylko i wyłącznie jakiś ten po, po, po, poboczny żarcik, ale y, chodzi o to, bo, bo, bo f, również w filmie pojawia się muzyka Queen. Tak, tak jest. Tylko w książce y, dodatkowe uzasadnienie y, muzyki Queen polegało na tym, że z y, y, diabłem, mm -hmm. z. Y, o jaką miałem imię. Azazel to, był, Azazel to był Anioł, a Diablo to był Crowley. Z Crowley'em y, szefostwo nawiązywało łączność, między innymi właśnie poprzez radio w samochodzie. I pech Crowley'a polegał na tym, że pierwszy taki kontakt nastąpił w momencie, w którym on właśnie słuchał kasetę Queen. I ponieważ szefostwo w ten sposób nawiązało z nim łączność, to wszystkie piosenki i cała muzyka, której kiedykolwiek słuchał w swoim radiu, natychmiast prędzej czy później zamieniała się w muzykę Queenu. I dlatego miał tam wyjątkowe wykonanie. Na przykład czterech pół roku, właśnie w wykonaniu <grymianie> Freddiego Merkurego i tak dalej. Nie, no rewelacje. I bardzo mi się podoba, jest taki. Jest naj, najciekawsze, że to jest. Że ma taką ciepłą atmosferę, że tak traktuje o tych. E, w, o, o, o, o aniołach i demonach, ale w taki bardzo e, ciepły, ciepły sposób. Że że ja w ogóle teraz nadrabiam zaległości, cały czas, prawda, oglądam Supernatural. Jest na, na, na w połowie sezonu i, i to on jest bardzo taki. E, emocjonalne, że się tak wyrażę, chociaż, ten, a, ale też w międzyczasie staram się już być na bieżąco, żeby też móc jeszcze, póki jeszcze jest jakby hype na to, żeby podyskutować o, o, Stranger Things, nie? I, i, jestem w powie tego trzeciego sezonu i muszę powiedzieć, że są rzeczy, które mi się podobają, ale są rzeczy, które już mnie tak dosyć irytują. Ja nie wiem, czy, czy ty jesteś na bieżąco, czy obejrzałeś... Czy ja, już obejrzałem, ja już obejrzałem, tak, też i... korzystając z urlopowej wolności większej ilości wolnego czasu. I są rzeczy, które naprawdę mi się podobały tam, ale tak, tak czuję, że oni już po prostu jadą na tej popularności swojej, że już tak wiele wychodzi i tam nie ma tej świeżości, która była w pierwszym sezonie, tego takiego... A jak dużo byłeś? Ja jestem w piątecznie teraz Nie, to, czyli, Aha, czyli już, połowa. bliżej końca, tak. bo jest chyba 8 odcinków. Osiem odcinków, 8 odcinków. To ja powiem tak, ja byłem troszeczkę zawiedzony drugim sezonem. Mm -hmm. Dla tak, mnie właśnie, bardzo... ja w drugim sezonie wyraźnie czułem, że już jest zadyszka, że już do końca się kończą pomysły, że, że to jest takie właściwie jeszcze raz to samo i tak ee, nie za bardzo. Natomiast e, trzeci sezon, przez to, że podkręca w wielu sytuacjach akcje na 12 i, i rzeczy, które się tam dzieją, no nie jest się w stanie traktować ich poważnie. Trzeba to traktować jako element tego gatunku. Tam chodzi mi o całą akcję z pracownikami lodziarni i tego, jak schodzą tak. do piwnicy, że się tak wyrażę. No to tego już nie da się traktować na poważnie. Tak, No to trzeba że tak powiem łyknąć tą konwencję. I w momencie, w którym tak. łyknie się tą konwencję, to, to ten sezon mi się zdecydowanie bardziej podobał od dwóch no właśnie, tylko że przez to, że on jakby w jakby, yy, takim takim oczywistym porównaniem, no nie do klasyki, to są właśnie takie filmy jak E.T., jak Goonies i tak dalej, ale tam właśnie yy, jakby, nie wiem, mi się wydawało, że ta energia tych dzieciaków była jakaś taka bardziej naturalna, że to wszystko jakoś było inne, nie? Tutaj yy, tutaj yy, mam, mam takie wrażenie, że, że, że wszystko jest aż tak nad to, wiesz. I, i te... te jak tu się mówi, to dojrzewanie tych młodych ludzi też jest bardzo podkreślone tutaj już, no, okej, okay, no nie, ale... Co się będzie działo w kolejnym sezonie, Ta. strach myśleć. No właśnie, ja, ja, a ja znowu jestem taki, że mnie właśnie interesują te takie rzeczy, które są związane z tym, z tym horrorem, z tymi, z tymi nawiązywaniami do, do lat 80. Te, te takie ukryte smaczki, no nie, te, te oczywiste smaczki, no ale jakby... To straszną rzecz, że jest scena po napisach na końcu sezonu, tak. kiedy już się serial kończy, to po napisach jeszcze jest scena, która ma tak, wiesz, mhm. zatizować nam czwarty sezon. Nie ja byłem w ogóle Natomiast przekonany, że w ogóle tej podobno... jedenastki nie będzie w tym tym sezonie, ale to chyba się... Coś... Nie, no to ty. To jest przecież jedna z głównych postaci. Natomiast ja słyszałem, nie wiem czy to prawda, że podobno czwarty sezon z założenia od początku jest ostatnim że oni nie będą tego ciągnęli kurde w nieskończoność, tylko faktycznie to była historia, która była rozpisana na cztery sezony, czy pewnie raczej była historia, która była rozpisana na jeden sezon i potem trzy części, bo, bo ewidentnie pierwszy pierwszy pierwszy sezon to jest zamknięta całość. Ehm, no i ja, tak jak do tej trójki siadałem trochę jak pies do Jerza, bo, bo, bo po dwójce mm -hmm. średnio miałem na to ochotę, tak. to do czwórki usiądę jednak z przyjemnością. Nie, nie, to jest znaczy, fajnie, że, że jest, jest mona i wiadomo, że jak jakby po, kiedy masz coś tak popularnego jak właśnie Stranger Things, no to zaraz jak e, grzyby po deszczu e, w, m, pojawiają się kolejne, inne podobne, e, czy może seriale, albo po, rzeczy podobnie tematyczne. I, i ten, ten motyw właśnie tych, tych neonowych lat 80 z, z takim właśnie z takim science fiction. Właśnie to, to, to są smaczki, które lubię i mam nadzieję, że e, że tak mówisz, mówisz, no, że gdzieś tam właśnie pod koniec tego sezonu, bo są rzeczy, które mi się ewidentnie podobają, to nie jest tak, że po prostu są rzeczy, które mnie irytują, jak niektóre właśnie zachowania tych dzieciaków, no jakoś tak strasznie straciłem całkowicie sympatię do tego Willa, ale to jest kwestia właśnie tego, że on jest taki nadpobudliwy. Ale wiadomo, że to są wszystkie dzieci, które są pełne energii, które bardzo szybko mówią. No nie wiem, J.J. Abrams nagrał też taki film, który nawiązywał do klasyki Super super, super 8. 8. I, i też... Ta dynamika, no nie? Ta, ta, ta, ta, ta, ta szybkość, ta adrenalina, to ta, ta, ta takie zachowanie, które wyglądało, jakby to po prostu dzieciaki piły hektolitry napoi energetycznych, że to jakby wpisywało się w jakąś taką konwencję. No nie, ale to jakby człowiek się starzeje i tak dalej, nie wszystko, nie wszystko już yy, mu się podoba. No ale cieszę się, że, że takie rzeczy powstają, bo ja mam problem już tak wyraziłem nieraz, na tym, że, że Netflix yy, czasami uda się coś na Netflixowi fajnie i czasami z tego zrobi kolejny sezon i, i niepotrzebnie, a czasami mu się kompletnie nie udaje i niestety tego jest coraz więcej w takich, takich nieudanych rzeczy. Bo nie wiem, jak czy kiedyś spotkałeś się z tym, że na przykład, nie wiem, że, czy słyszałeś o tym, że po prostu jak telewizja amerykańska, takie ABC, NBC, CBS, jak one produkują seriale, to setki pilotów telewizyjnych jest kręconych setki. Po prostu... i to jest Tak, jak oni z tych pilotów, jakieś grupy fokusowe, coś tam, i z tych setek pilotów to naprawdę jest robione... Tak, jeden na, na a później na... puszczają to w telewizji i jeśli coś się nie sprawdzi, to oni mają, wiesz, oni, oni się nie potyczkują, no nie? Czy pół sezonu, czy sześć odcinków, jak coś się nie sprawdza, coś się nie sprzedaje. Tylko oczywiście to już jest problem, że tam działa trochę inny... Trochę, trochę inna, inna metoda badawcza, tak? Reklamodawcy. Jeśli coś się nie sprzedaje, nie ma popularności, nie ma reklamodawców, nie zarabiałem, to to jest... I dlatego na przykład wybitne seriale, coś naprawdę kapitalne, które się rozwijają, które ewoluują. Seriali takich dosyć przeciętnych, ale interesujących, wiesz, ewoluują. Tak na przykład kolonii ale stacja USA Network, ona ma tak, ona miała świetny serial Dead Zone, który, który no długo trzymała, nie do piątego sezonu, ale nigdy go nie zakończyła. A to jest świetna historia, nie czy kojarzysz The Dead Zone? Chyba nie. To jest było na podstawie książki Stephena Kinga, bo nawet film z, Christopher, z Christopher'em Walkenem, generalnie chodziło o to, że po prostu po wypadku pewien mężczyzna, który miał jakby taką, taką zdolność jakby przewidywania przyszłości, nagle potrafił nie tylko przewidywać przyszłość, ale też niemal jakby Przenikać rzeczywistość, zatrzymać czas, i tak dalej. Po prostu niesamowite rzeczy. Świetny serial, kapitalny, w ogóle motyw był przewodni e, tych sezonów, był świetny, ale nigdy się nie zakończył, bo po prostu stacja zakończyła to. I oczywiście to strasznie boli, kiedy coś się rozkręci, nie? kiedy właśnie coś trwa kilka sezonów i nagle ucinają, ale e, chodzi o to, że po prostu stacje amerykańskie, jak produkują te serialy, to oni, jak coś nie jest świetnego, dobrego, coś nie przychodzi ich, ich jakichś tam standardów, to oni bardzo szybko to na takim wczesnym etapie e, kończą. I teraz pytanie jest, jak to wygląda z Netflixem, bo w Netflixie wygląda tak, że oni po prostu produkują wszystko i wszystko wrzucają, bo... I nie ich, co bo nie robią... coś informacje, że coś dostało cancel, że no ta. jakiś tam serial nie, nie no ma właśnie. kontynuacji. No właśnie. Oni mają jakieś swoje pewnie tajemnicze metody yy, tak. no, ale wiesz, liczenia jak... oglądalności. No ale jak na przykład yy, ze względu na popularność, ja nie wiem, ja nigdy nie widziałem tego, znaczy powiedzmy, że trochę widziałem, tak, 13 powodów że ja wiem, że to jest dobry serial ale nie chcę powiedzieć, czy wybitny, czy niewybitny czy on... Yy... Znaczy, bo to jest jakby nie moja ocena, bo ja nie widziałem tego filmu i też bardzo temat jest ważki to nie jest, to nie jest prosta sprawa który, no, yy... i nagle okazuje się, że nie robią drugi sezon teraz będzie trzeci sezon jakby wałkowanie tego tematu roz... i, i, i tej sprawy no nie, i gdyby to była na przykład inna historia inne coś takiego, wiesz inny mocny dramat, nie. Znaczy, ale to jest chyba tak, że drugi sezon 13 powodów jest oczywiście zupełnie tak? innym. To, to, to A to jest, ja bym myślałem, roz... że to jest jakaś taka z... dramat sądowy, tylko właśnie wspominają nie, nie, trochę inaczej. Się... Ja jeszcze tego nie oglądałem. I ale tylko... on jest związany z tą, są ci sami bohaterowie. Znaczy, tak. Ci sami boh... znaczy, ta sama szkoła, tak. ale z tego, co ja się orientuję, to chyba drugi sezon ma być bardziej związany z, z strzelaninami szkolnymi. Mhm. Znaczy, tak, jak... Ale jest... wiesz, no to próbuję po prostu jedno z drugim tak połączyć, nie? Żeby no, znaczy, no, tak będzie tak, tak tak sugerował koniec pierwszego sezonu, że tam tak. jedna postać wyglądała, jakby właśnie była skłonna zrobić coś jest, niefajnego. Bo inaczej by tak na to patrzy, słyszałem takie gdyby oni to zrobili na zasadzie American Horror Story, tak, że że mają po prostu platformę ja też, ale każdy tak, ten inny, ale nie? i mają ważkie tematy naprawdę trudne do poruszenia i, i faktycznie gdyby oni opowiedzieli teraz... Tylko może to by było inaczej, bo jakaś ta groteskowość, która uchodzi właśnie przez to, że ci sami jak aktorzy grają inne postacie, jakby ona uchodzi w takiej konwencji, kiedy, kiedy to ma, masz ten temat tych horrorów i, i każdy, każdy sezon jest jakby o, o innej konwencji, innym gatunku horroru. Tutaj, tutaj może byłoby ciężko, wiesz, ludziom to, to, no, to jakby przejść, ale ja mam wrażenie, że po prostu dużo jednak jest na defekcie takich produkcji, które zalewają tą główną ścianę, które Netflix produkuje, które są naprawdę takie sobie i, i, i coraz, coraz gorzej. No teraz na przykład obejrzałem ojej, jak się nazywa? Sekretne... Taki serial, ten film nowy, taki i no, ja zapomniałem. Dom z papieru ostatnio się pojawił. Nie, dom z papieru, tak, się, ale to już jest inna historia, to Hiszpanie uwielbiają tę serię, tak jakby to już jest ich broszka. Ale ja, nie, to nie oglądasz? Ja, ja, ja to widziałem nie pierwszy absolutnie. ten, tylko że po prostu mnie, mnie, mnie, troszeczkę odrzucił ten pierwszy sezon, dlatego że oni tam, ta cała akcja z tym, że oni tam zamieszkali w tym, tym, żeby wydrukować te, te, te, miliardy i te konflikty właśnie, no bo to musi być konflikt, no bo tam zawsze. Tak, no wiadomo, to jest, to jest historia. Ja jak, jak ta ekipa się zebrała, no nie? Skąd oni się wzięli tak naprawdę? Ja wiem, że to wszystko, jest tłumaczone i tak dalej, ale jakby nie doszedłem do takich kluczowych momentów. Bardziej właśnie od, odbiłem się od tego, że e, no, gdybym ja tutaj decydował, to co wnosi ta postać, no nie? Jakie ona ma te zdolności specjalne, nie? Że jest tej, y, w tej Lidze Sprawiedliwości, no nie? I, i, to jest, i, I nie mogę do tego dojść, no i, m, Ale wiem, że to jest serial, który jest ogromnie popularny. To jest e, w Hiszpanii, tam, bo w ogóle cała franczyza jest jakieś kubeczki, koszulki, wszystko, no nie? I, no, to jak to wszystkim, wiadomo. Nie? No, no, no. no. No ale... Nie, znaczy, wiesz, seriali prawda jest taka, że Netflix, ja to już jakiś czas temu zauważyłem i w sumie tak jest, że HBO stawia na robienie rzadko, ale seriali, które są teoretycznie zawsze tak. z, nie wiem, gwarancją jakości, o tak to nazwijmy, a Netflix raczej robi masę rzeczy dla najróżniejszych widzów, dlatego że mm -hmm. Netflix przecież wypuszcza filmy z Adamem Sandrelem, sam, tak. sand, Jezus, Sand... A, sandr, Sandlerem. Sandler, tak, tak. Dobrze, to. I robi jakieś, wiesz, filmy dokumentalne, i robi seriale dla młodzieży, i robi masę rzeczy dla dzieci, nie wiem, bo moja, moja córka regularnie trafia. Ja już zauważyłem, że ona już ogląda jakieś rzeczy, które już są robione tylko na Netflixa i tak. czeka, się pojawi kolejny sezon tych rzeczy. I robi jakieś głupie komedie, i robi rzeczy poważne, i robi takie rzeczy jak Dark, na przykład, które jest, jest tak. wyjątkowe też pod wieloma względami. Mhm. Więc oni po prostu idą na ilość i, i, i w tej ilości jesteś w stanie wybierać sobie rzeczy, które cię zainteresują. No właśnie, tylko teraz o, przy, znalazłem, sekretna obsesja. Tylko. To, ty, to, to, to jest historia, która od początku do końca, bo to jest dreszczowiec, ale ona jest tak zrobiona, że niby nie wiadomo o co chodzi, ale wszystko jest tak zrobione, szczególnie jak znasz pewne schematy, i nie wiem, oni chyba specjalnie, yy, yy, być może wiesz, dochodzi do takiej, takiej gry, no nie z tobą, że ty wiesz, że ja wiem, że ty wiesz, to ja, to myślisz, a to może jednak. Zrobię inaczej, nie? że coś pomyśle inaczej. Nie, nie, to wszystko jest od początku do końca, tak jak sobie przewidujesz, yy, domyślasz się i tak dalej. I dlatego na przykład, jak, jak ktoś chciałby naprawdę coś, coś w tym stylu, ale naprawdę świetny deszczowiec od początku do końca, gdzieś tam akcja rozwija od takiego, takiej niewinnej historii, gdzie ktoś komuś pomaga w wypadku, to polecam Misery, kapitalny film, za który chyba Katie Bates dostała Oscara naprawdę rewelacja. A sekretna obsesja, no to jest jakaś taka wariacja, bo nie wiem, to, to, to jest historia, że po prostu dziewczyna, z początek jest taki, że jest goniona w jakimś, przy jakiejś stacji, czy jakimś takim miejscu, później ulega wypadkowi i traci pamięć. Nic nie pamięta sprzed, sprzed nie wiem, no, wypadku i nie pamięta, jak wyglądał jej mąż, jak się nazywała i tak dalej. I pojawia się ten jej mąż i oczywiście ona wraca do tego domu i teraz historia, że jej się zaczynają rzeczy przypominać. I i to wszystko tak ciekawe wyglądało, ale tego oglądam, ten film oglądam i mówię, kurczę, może teraz będzie ten z redakcji, może teraz. Nie, wszystko jest... Po prostu tak e, na tacy, no i to mi przychodzi na, e, e, taki film kręcony prosto dla telewizji, ale taki wiesz, TV Pulse, czy jakieś e, TTV, czy coś w tym stylu, nie? I, no, ale wiesz, i... ale z drugiej strony to, to nie jest tak, że to jest złe, no bo przecież y, y, ten y, The Expanse, który uwielbiamy, było robione dla, dla sci-fi, nie? Więc... No właśnie, teraz jest pytanie, jak, ten, jak będzie The Expanse kiedy będzie robił Amazon, bo, bo Amazon wyprodukował kilka ciekawych filmów. Ale pytanie jest, jakby te filmy by wyglądały, czy seriale, gdyby wyprodukował je, wyprodukował je na przykład nie wiem, HBO, Showtime czy inne takie, takie stacje kablowe. Bo na przykład ja bardzo lubię człowieka z Wysokiego Zamku, ale znowu seria, który to by się podobał, Jack Ryan, mi tak nie, zupełnie nie przypadł do gustu. Jakby wolę tego starego Jacka Ryana, nie? Ale, ale to też jest... Ja w ogóle, jeśli jeszcze mówimy o Netflixie, to to, co jest pewnym problemem, do którego ostatnio do mnie dotarło, to to, że Netflix ma swoje rekomendacje, które są zabazowane na tym, co ty oglądasz. I tak naprawdę dosyć łatwo jest wejść w pewną bańkę że podpowiadane są tobie rzeczy, dlatego że oglądasz jakieś rzeczy i tak naprawdę wyjście z tego czasem może być problematyczne. Oczywiście z z to, YouTube, to jest jak z YouTubem, prawda? Nie? Że... Tak, tak, dokładnie. Broń Boże, klikniesz Ale... na jakiś filmik, który, który przypadkiem ciekawości obejrzałeś, to później musisz bardzo się odklikiwać długo. Na szczęście i... czasem to ma swoje zalety, bo ja miałem taki moment, y, gdzie dzięki temu trafiłem na sporo nie -amerykańskiego kina kryminalnego. Konkretnie właśnie było to kino jakieś tam kurcze skandynawskie, norweskie. A. Mówiłem tam o tych filmach jak Deadwind, jak tam Trapped tak, tak, tak. i tak te, dalej. I tego też jest cała masa. Tylko cały problem polega na tym, że jeżeli o tym nie wiesz albo ktoś tobie nie powie, żeby obejrzeć taką rzecz, to wyklikanie się samemu w coś zupełnie poza swoją bańką jest Oczywiście. dosyć problematyczne. Dlatego znowu mamy tak do czynienia jak z grami, prawda? że są potrzebni kuratorzy, są, potrzebne są te blogi, te serwisy, ci znajomi, którzy, którzy są w naszej bańce, którzy czasami właśnie, znaczy są w naszej bańce znajomych, czy tam powiedzmy ten, ale oglądają inne rzeczy i czasami po prostu gdzieś coś podrzucam, coś, coś zaciekają, bo ja mam tak, tak, każdy, nie? Czy na przykład, nie wiem, Mam zaplanowaną, mam kubkę wstydu książek, ale nagle się pojawi gdzieś jakiś tytuł, ktoś coś powiedział, kilka słów powiedział i nagle będzie ja się po tą książkę wcześniej niż po to, co miałem zaplanowane yy, i to jest, to jest ciekawe. Ale jeśli ja próbuję taki film na YouTubie, to oczywiście kącik teraz yy, polecajek i typowych. Yy, też właśnie tak oglądałem niedawno yy, gdzieś tematycznie podobne rzeczy i w końcu trafiłem coś, co można powiedzmy obejrzeć raz i to wystarczy. Nie trzeba z tego robić hobby, Czyli odrestaurowywanie rysoraków. Czyli wow. matchboxów, diecastów i tak dalej, tak dalej. Po prostu masz jakiś taki stary samochodzik, rysora, którym się bawiłeś. I właśnie specjalista go rozbiera części, z rdzy, odmalowuje, wiesz, przygotowuje wszystko, doszczykowuje rzeczy. To jest sympatyczne. I przyznam się, że to jest takie, jak ktoś na przykład nie może, nie ma talentu, żeby prawdziwe samochody czy nie ma wiedzy, żeby na przykład, nie wiem, reparować, czy, czy jakieś takie rzeczy, czy na przykład odrestaurować, bo nie wiem, czy to się od tego wzięło, bo ja na przykład oglądałem, jak, jak taki jeden gość po prostu kupuje jakieś takie zniszczone zegarki, na przykład taką Omegę i potrafi ją odrestaurować, bo właściwie wszystkie te, te mechanizmy jakieś, te, to wszystko można dokupić, że pewne rzeczy no, warto mieć oryginalne, ale na przykład pewne właśnie mechanizmy, czy, czy coś, to są, są ogólnie dostępne. I to jest, to jest bardzo ciekawe, to się bardzo ciekawe ogląda. To jest takie relaksacyjne. Kiedy nie masz nic innego do roboty, to w tle gdzieś czasami jest fajna muzyka, ktoś opowiada. Więc, więc to, to jest taki Taki, taka, taka seria filmu, które ostatnio po prostu mi YouTube podpowiada, ale też oczywiście się bronię i czasami sam wklepuję, no nie, to co chcę obejrzeć do wyszukiwarki. No. Ja mam wyłączoną historię oglądania na YouTube, więc staram się wiesz, a na główną stronę tak się nie da zaglądać. Tak? No, ale historię? Jedna... O co chodzi? Jerzy? Tak, tak. No, że jeżeli masz na YouTube wyłączoną historię oglądania, to on nie zapamiętuje tego, co oglądasz, więc nie podpowiada tobie rzeczy na podstawie tego, co oglądałeś. Tylko no ale to, co w wtedy masz w na tej sekundzie. To, to masz na pierwszej e, scenie, to, co się na świecie, tak? Tak, dokładnie tak. Jakieś Joe Rogany i inne takie. No. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. tak. No i tak jak mówiłeś o, o Stranger Things i o tej nostalgii, o tym wszystkim, to właśnie mam jeszcze połączenie z tematem komiksowym. Tak, tak. I rzeczy, które ja czytałem na wyjeździe, bo nie wiem, czy czytałeś na szybko spisane Michała Śledzińskiego. No jasne, tak, tak, tak. To jest takie złoto. O Jezus Maria. Ja jak, jak, jak przeczytałem ten komiks, to nie Zgniany byłem w stanie... na kilku płaszczyznach, bo po pierwsze świetnie oddaje historię jakby dorastania z technologią, tak jak my dostaliśmy, czyli od komputerów 8-bitowych przez 16-bitowe i tak dalej, poprzez właśnie no, bardzo taką no, mocną historię osobistą. Historią właśnie ale... młodego chłopaka z, z rozbitej rodziny i tak dalej. Tylko to jest tak, że to jest historia osobista jakiegoś bohatera tego komiksu, ale z drugiej strony w pewnym sensie to jest historia nas wszystkich, bo dorastanie w tamtych latach, jak jak jak bohater tego komiksu, to tak naprawdę szczegóły dotyczące tego, czy rodzice byli razem, czy nie byli razem, czy był sam ojciec, czy była sama matka, czy tam się czym się kto zajmował, jak zarabiał, czy było rodzeństwo, i rodzeństwo to są szczegóły, ale cały ten klimat to absolutnie każdy, kto dorastał w tamtych latach, jednoczy się z tym i, i rozumie te problemy, że wiesz, że tam, kto na osiedlu miał komputer, a do kogo się chodziło, to no to, tak. to po prostu... No właśnie odchodzi, to, że tam jest kilka takich rzeczy. prosto w serce, naprawdę no. po prostu strzał prosto w serducho, to jest tak dobry komiks. No. I tam te, te wszystkie takie historie związane, jak, jak się spędzało czas, no nie, i co się robiło, i jak to jak to wyglądało, no, ten jego brat, tego głównego bohatera, tak, wiesz, to jest, to, jest, tak, to, jest, tak, nie? to jest coś takiego, że właśnie, jak tak czytasz, to, to, to widzisz tak wiele rzeczy, no to, to, jest, to pokazuje, jak, jak miał się dziski fantastycznie nie tylko pamięta tam te czasy, ale wyłapuje to istotne rzeczy Tak jak na przykład, nie wiem, ktoś, który rysuje karykaturę kary, twarzy, tak jakiegoś, czy znaczy karykaturę po prostu, tak? To, to zawsze trzeba wyłapać te istotne elementy i mimo, że jest zniekształcony, mimo, że obrazek jakiś śmieszny, ty bo masz te najważniejsze punkty, tworzysz obraz i widzisz to, co, co jest najważniejsze. I tutaj właśnie jest tak, tak wiele takich punktów. I dlatego, że na przykład, wiesz, no i każdy może w tej historii na przykład na, na różne rzeczy zwrócić uwagę. Nie? Mi, się, mi się strasznie podobała ta historia, i, i, i niesamowicie też serducho, kiedy ta historia, wiesz, takie trochę y, zatacza koło i ten główny bohater ma, ma swoje dziecko. I to jest no naprawdę y, to jeszcze tak świetnie jest pokazane, że to z tych, dek tych dekadach, nie? że pierwsza dekada, druga, trzecia. Tak, tak druga, trzecia. Trzecia, tak. trzecia też tak, naprawdę. No, akurat myślę, że ciebie trafia bardziej niż mnie, ten właśnie temat jakiejś imigracji w z Kraju i tak dalej, nie? więc nie, no, no naprawdę, jeżeli ktoś nie czytał tego na szybko spisane, to, to koniecznie trzeba, jeżeli ktoś słuchał fantasmagieri i nie czytał na szybko spisane, to koniecznie powinien przeczytać na szybko tak, spisane. Tak, dlatego, że ja na przykład trafiłem dopiero na, na to wydanie albumowe, takie, które chyba ty też posiadasz, które jest... Tak, te trzy części tak, na raz, e, w, bo wcześniej to było wydane po prostu w trzech tych częściach osobno. Ale naprawdę to to jaki jak jak, jak, jak to, Nie no fantastyczny komiks. Fak, faktycznie, no nie, jeśli ktoś nigdy nie, nie, nie czyta, niedział, to, to powinien. Szczególnie jest, jeśli jest właśnie 30-latkiem, yy, albo młodym czterdziestolatkiem. Tak. Mi, się, mi się w ogóle super fajnie zrobiło dlatego, że napisałem taką króciutką recenzję bardziej wrażenie emocjonalne na, na fanpage'u i nie dość, że śledził to, skomentował to jeszcze udostępnił siebie i jeszcze wydawnictwo to, to co ja napisałem udostępniło siebie właśnie, na kolejnym żeby, że... wydaniu yy, będzie na okładce, tak, pan codziennik tak, poleca nie? Tak. No, ale, yy, ale a propos właśnie yy, spędzenia czasu, miałeś w ogóle czas, żeby z tymi coś pograć, czy jednak yy, postanowiłeś bardziej intelektualnie Spędzić Wiesz co, grałem. Nie, nie pakowałeś konsep. Nie, zapakowałem, zabrałem Xboxa, bo uznałem, że Game Pass tutaj może znajdę czas, żeby sprawdzić jakieś tytuły, w które wcześniej nie grałem. I wyszło tak, że zagrałem właściwie w dwie gry i dwie gry przeszedłem, z czego tą drugą dokończyłem już po powrocie, bo zajęło mi bardzo dużo czasu. Pierwsze to było Sea of Solitude, czyli ten tytuł od EA Originals czy tam EA Origins o pani wódce, taki, wiesz, indyczek, który oni tam wydają w ramach tego, żeby wydawać ładne indyczki, ale żeby na tym nie zarabiać, tylko robić pomocą, bla, bla, bla. Yy, I to jest arcyf indie game o tym, że jak człowiek jest samotny, to się zamienia w potworach. Tak? <śmucham> to, <śmucham> to bardzo ciekawe, no to jest jakaś tak taka jak, odrodna której można powiedzieć. Sens, sens oczywiście może samotności, może samotnienia. Yy, gameplayowo to jest... Yy, yy, yy, yy, yy, yy platformówka 3D, nie wiem, pływamy łódką i chodzimy po tam jakichś platformach, nie platformach, musimy unikać bo tam taka wielka ryba pływa, która próbuje nas zjeść, jest dla nas niemiła i sens jest taki, że ta gra się dzieli tak jakby na trzy części, z których każda z tych części dotyka innych problemów, jakie człowieka spotykają. I ona, taką całą myślą przewodnią jest to, że w momencie właśnie, w którym ktoś jest samotny i jakoś tam walczy z tą samotnością, to się zamienia w tego potwora i nasza bohaterka próbuje odszukać te problemy w, w postaciach ze swojej rodziny, które spotyka i jakoś im pomóc, i jakoś je wiesz pchnąć w, w lepszą drogę, czy, czy zrozumieć to. No i oczywiście dzięki temu wtedy ci ludzie stają się z powrotem są ludźmi i to jest tak, ta gra jest śliczna, ta gra wygląda niesamowicie, jak, jak w ogóle potem przeglądałem jakieś nie wiem, czy to są ludzie korzystający z jakichś zewnętrznych narzędzi czy tam jest photo mode, to naprawdę są tam pięknie zaprojektowane bardzo nastrojowe, bardzo klimatyczne miejscówki i, i faktycznie ta gra ma dużo momentów, kiedy, kiedy robi na to wrażenie na przykład bo, bo przez to, że to jest morze samotności to rzecz się dzieje jeśli dobrze pamiętam w Berlinie tylko to, to nie jest tak, że ja bym poznał, że to jest Berlin, tylko po prostu wiem, że to studio jest... Yy umiejscowione w Berlinie i ona tam pisała, pani autorka, że korzystała właśnie z miejscówek, które się, się, się znajdują w mieście które ona kojarzy, więc, więc okej. Okay. Eee, to wszystko jest zalane wodą i w zależności od tego, jakie akcje się dzieją, to czasem tej woda jest więcej, czasem tej wody jest mniej, czasem połam łódką, czasem biegamy. Do tego są na przykład takie momenty, kiedy po prostu biegniemy niczym Noe, znaczy nie Noe, przepraszam, niczym Mojżesz, wiesz, przez morze, które się ro rozsuwa między nas. Eee, gra porusza temat eee, przemocy w szkole, bulingu tak zwanego. Nie wiem, jak to w pol polsku powiedzieć, bo to nie jest molestowanie, tylko to Takie jest... No, no. Takie nękanie, Nękanie, o, tak. bardzo ładnie. Nękanie w szkole, temat problemów w małżeństwie i temat właśnie jakiejś depresji, samotności, tego typu rzeczy. E, tylko największy no, problem jest taki, że było dużo więcej indie, artsy-farty które poruszały to same problemy lepiej. Tak gra po prostu gameplayowo jest słaba, a przez to, że w grze, którą jesteś w stanie skończyć, nie wiem, w 4-5 godzin, czy może 3-4 godziny i są napchane trzy bardzo duże tematy, to tak naprawdę nie masz szans, żeby to na tobie zrobiło jakiekolwiek większe wrażenie. Bo ono się po prostu prześlizguje po tych tematach. Tak jak gdyby, gdyby ta gra była poświęcona tylko jednej z tych rzeczy, to wtedy może byłaby w stanie mieć jakieś. Można by trylogię zrobić, prawda? Właśnie. Tak, no. To... no. Więc no, to to niestety nie, nie, mhm. nie polecam za bardzo. A ja znowu taki też... Indy... Nie wiem, czy, czy, czy grałeś... Też to jest właściwie indyczek, taka gra niezależna. Everborn. Taka nie, gra. Koja... kojarzę, ale nie grałem. To jest gra, która wyszła chyba na wszystkie platformy. Zresztą ona jest... To jest gra logiczna. To jest gra logiczna z... z, z perspektywy takiej izometrycznej, widzimy naszą postać, to jest w bardzo uproszczeniu taka z poligonów przygotowana, wszystko ma takie pastelowe barwy, ale generalnie właśnie to jest taka mamigówka Mamy jakąś interesującą, metafizyczną fabułę, taka, tak ona do mnie średnio trafia, bo jest bardzo poetycka, jest kilka scen przewodnikowych, ale cała gra polega na tym, że my podróżujemy po, po, po takich platformach i zależnie, gdzie nasze mag magiczne, magnetyczne buty się, w cudzysłowie oczywiście, czego dotykają, tej, do tej powierzchni jakby jest skierowana grawitacja. Nie? I, i, to jest, I to mniej więcej wygląda tak, że czasami właśnie jak, jak chodzimy po takich platformach, mamy właśnie taką przestrzeń, po której yy, nie, możemy skakać, biegać i kiedy mamy taki płynny jakby taką rampę, to przechodząc po tej rampie, nagle możemy zmienić perspektywę, zmienić grawitację. I cała zabawa właśnie polega na tym, że, że w lokacji musimy na przykład nie wiem znaleźć jakąś taką yy, święcącą kulę, użyć ją gdzieś, to jest taki klucz, ale żeby dostać się do niej, to musimy po prostu tak gdzieś znaleźć tą ścieżkę, że to jest taka gra w odkrywanie takiej ścieżki i im więcej tych, tych etapów odkryłem, tym, tym ta ścieżka jest mniej oczywista, więcej jest takiej, takiej dodatkowej mechaniki, więcej odkrywania i muszę że na początku, miałem dużo satysfakcji, mówię tak, uf, chcę, że tutaj wpadłem na to dosyć prosto i tak dalej, ale w pewnym momencie miałem wrażenie, że że w grze przydałoby się to, żeby się tak gdzieś oderwać tą kamerą i żeby ją gdzieś mocniej odsunąć, bardziej wyjrzeć. Bo skoro i tak nie jest to gra z, yy, z pierwszej osoby, tak? czyli nie, nie musimy ograniczyć tej perspektywy do tego, jednak oszukujemy trochę, że mamy ten wideo te, ten taki yy, potężniejszy, to czemu nie dać takiej możliwości przemiany i jej nie odkryłem, żeby zupełnie się odsunąć i móc ten cały ten, ten, ten urywek świata, na którym jesteśmy, yy, żeby go zobaczyć w całości. Dlatego, że czasami musisz jakby tak troszeczkę dać wiarę no nie? żeby na przykład, nie wiem, czy jeśli tutaj skoczę to, to, to czy ja trafię w dobry punkt nie, czy będę mógł gdzieś dalej bo, bo, bo nie jesteś w stanie przewidzieć co dalej cię tam spotka, jakby nie widzisz tej, tej, tej drugiej części tej swojej drogi i, i nie wiem jeśli, jeśli, jeśli cokolwiek widziałeś bo widziałeś jakiekolwiek zdjęcia właśnie z tej gry albo, albo jakieś grafiki kojarzasz? Tak, grafiki że to bardzo ciekawe wygląda, ma taką niesamowitą, pastelową, yy, bardzo taką przejrzystą grafikę, także Że, że, te, że te, ten, ten świat jest. On ma czasami właśnie takie yy, pewne kolory przewodnie, nie? Jest, jest, jest, jest bardziej zielony, bardziej czerwony, itd, i tak dalej. Że gdzieś, po jakiejś takiej sieci, po jakimś krwiobiegu się przeruszamy. to tak wszystko jest przedstawione, że przychodzimy w jakieś takie portale, jakby takiego ciała ludzkiego, nie wiem, jak, po jakichś żyłach może chodzimy. To jest, to jest ciekawe, że ja to ja, ja tak interpretuję na swój sposób, jakby nie czytałem jakiegoś specjalnie opisu co do tego, wiesz, jakby pozwoliłem się wciągnąć ten, w tę grę. Tak A po na jakiej platformie grałeś? Na Switchu, na Switchu. A na Switchu. Tak, i na Switchu się dosyć ciekawie sprawdza, yy, bo, bo w, w, kiedy, kiedy tylko miałem chwilę właśnie taką krótszą, dłuższą, to sobie ściem. Tylko kwestia jest taka, że faktycznie, kiedy grasz na zasadzie, wie, że przejdziesz poziom za jednym razem, to jest, to jest ok. Ale niektóre poziomy są tak złożone, że szczególnie na przykład takie, w których musisz tych, tych, tych kul zebrać kilka, żeby dopiero, nie wiem, mając właśnie cztery, otworzyć kolejny układ. Bo to jest tak, że po prostu jesteś na jakimś takim terenie, takiej platformie, w takim świecie, ale gdzieś dopiero na przykład po oktywnieniu kolejnych kul dołącza się do tego świata kolejna platforma. Tak? Daje ci nowe możliwości poruszania się gdzieś tam jakiegoś nowego zakątku. Ja nie wiem, czy ja dobrze tłumaczę wiesz, samą zasadę mechaniki tej gry. Dlatego, że właśnie to jest, to jest gra, w której my chodzimy po świecie, w którym po prostu manipulujemy grawitacją, ale nie na zasadzie, że my ją przełączamy, tę grawitację, tylko po prostu zależnie, gdzie, gdzie my stoimy, tam jest grawitacja. Czyli na przykład nie możesz przeskoczyć, prawda, ze ściany na ściany tak, żeby jakby twoje buty nagle z, z tej... E, bo ja tak mówię, że magnetyczne buty, bo to jakby najłatwiej to tak sobie wyobrazić, że jeśli na przykład przeskoczyłbym z jednej ściany na drugą, nawet jeśli ona byłaby pod kątem, czy coś takiego, to, to ja się do niej nie przyczepię. To musi być takie płynne właśnie przejście po tej rampie, żeby móc, prawda, e, jakby zmienić tę grawitację, tę perspektywę. I naprawdę trzeba się nachodzić, na, na, na, niektóre zagadki są bardzo ciekawe, bo... bo, bo Widzisz na przykład obiekt, wiesz gdzie masz iść, a teraz pytanie jest właśnie, jaką ścieżkę obrać po tych wszystkich rampach, po tych wszystkich platformach, podwyższeniach, żeby żeby tam trafić. Czyli właśnie tak mówię. No, później dążą pewne mechaniki na zasadzie właśnie tego, że kiedy podchodzisz do, jakiegoś, do, takich, do takiej ściany, ona się nagle wysuwa i tworzy się mur. I tak jak tak patrzysz, to no nie to jest jako prosta sprawa. mogę iść tutaj przejść, ale nie tylko w momencie podejścia i nagle się wiesz, wysuwają pewne, pewne bloki ci, i, i nie, masz, e, nie masz dostępu masz zablokowaną drogę i to jest gra, która do pewnego momentu była, była taka fajna że czułem, że że, że, że, e, jakby że smiercam, się ogarniam, no ale w pewnym momencie to e, dostawałem takiego oczu właśnie ze względu na to, że za każdym razem próbujesz gdzieś tam troszeczkę gdzieś wyjrzeć za bardzo, tymi gałkami tak ruszasz lewo, prawo i w momencie, kiedy, bo to też są elementy platformowe, tam są takie momenty, gdzie po prostu musisz gdzieś coś przeskoczyć, gdzieś iść płynny, no bo są jakieś przeszkadzajki, jakieś, w cudzysłowie, lawy, nie, jakieś takie substancje, które, po których nie możesz stąpać, tak, więc no, zaczyna się tak, że znajdziesz sobie tą ścieżkę i gdzieś tam na jakimś etapie musisz robić skok, tak, i jak tego, ten skok przestrzelisz, go gdzieś nie wykonasz, to możecie cofnąć. Oczywiście nie cofacie gdzieś na początku tego etapu i tak dalej, ale za, za każdym razem w pewnym momencie to jest męczące, szczególnie kiedy tak naprawdę nie wiesz, czy ten skok tak naprawdę by cię posunął do przodu, tylko czy, czy, akad, yy, czy to jest jakby element tego twojego odkrywania możliwości nie? tego, tego, tego etapu. Ale yy, dla kogoś, kto, kto lubi takie takie gry, w których jest więcej właśnie takiego, takiego mistycyzmu, takiej, takiego jak byś to powiedział tak ładnie, to, można by tak powiedzieć, arcyfancy, że, że hmm, hmm. jest taka forma yy, jakaś taka wyższa, metafizyczna, że jest jakby taki, że, że rozgrywka idzie. W... Trochę jak. Oczywiście to nie są, to są zupełnie inne gry, ale tak jak na przykład nie wiem, w Journey, nie? Że, że, że ta plastyczność, ta forma, to, to jakby, jakby tak, to dodawało tej grze takiego, yy, yy, jakby to powiedzieć, majestyczności. Że, że, to, że taka... taka Tutaj masz takie wrażenie, że, że szczególnie właśnie, kiedy grasz... Kiedy widzisz, że to być może to była kwestia na przykład tego, żeby ta gra na wszystkich platformach płynnie chodziła, tak? że, żeby żeby czy na Switch, czy na Xboxie One, czy na PlayStation 4, żeby ona wyglądała tak samo. Yy, ja... drogą, jak powiedziałeś o Elderborn, to dopóki nie zacząłeś mówić yy, o tej grze i wtedy ją ja to myślałem, że mówisz o Elderborn. Nie, no. Przez Ledy, który jest y, polskim y, slasherem z y, w z pierwszej osoby. No, to której jest ciekawe, naszej... bo te gry wyszły w bardzo podobnym czasie, bo, bo, bo gra, jak ty, ty mówię, ona chyba nie jest polskiego studia, to jest e, Altered Matter i, i e, chyba nie... nie. Nie, nie wiem, skąd oni się wywodzą. Ale właśnie ten Elderborn, jak niedawno widziałem, to wiedział, no przecież to jest, to jest bardzo niefortunne, bo to wychodzi właśnie w tym samym. E... Obok siebie w tak, sobie. Tak, zupełnie tak, inny, tak. Z... tak kompletnie zupełnie innego. Tak, tak, nie, nie. Elder pisane przez ETH ER. E -eter. Eter, tak, dokładnie. Etherbon. E... Narodzoni z eteru tak. a nie staro Narodzeni. Tak. tak. I to jest naprawdę no, te ta zabawa fizyką, te, te, te interesujące scenerie, ale też taka prostota, te pastelowe kolory, to wszystko sprawia, że, że grając relaksujesz się do momentu, w którym po prostu zaczyna ci brakować pomysłów, jak znaleźć odpowiednią ścieżkę. I przyznam, że do tej pory jeszcze nie skorzystałem z, z żadnej popowiedzi. Gdzieś, gdzieś słyszałem, że, że przejście gry, ale chyba to właśnie... Różnymi kategoriami trzeba mierzyć w przejście gier takich łamigłówek. No Ma zająć niby 3 godziny. Ja nie wiem, ile grałem, ale spokojnie za 2 godziny wodowałem, więc może wiele mi nie zostało i już jestem właśnie przy takich łamigłówkach, których, których trzeba, prawda? No, troszeczkę posiedzieć, troszeczkę popatrzeć. To jest tak, endgame słuchaj. Tak, tak. No, tak samo jak na przykład The Witness. The Witness jest fantastyczną no, no. łamigłową. I tam są rzeczy, które nie, nie wszystkie musisz rozwiązać, ale imię. paruje tak. pod koniec, już. I dokładnie, i ja naprawdę doszedłem do takiego etapu i ja żałuję, że ja się w końcu po prostu odbiłem. Bo, bo wiesz, no, być może, znaczy, bo jaki jest sens, prawda, w, w grach łamigłowych oglądać sobie rozwiązania na przykład na YouTubie łamigłówki? No, żaden. To już lepiej po prostu obejrzeć tą, tą grę do końca na YouTubie, nie? Wiadomo, że jeśli to jest jakiś element taki, że okej, okay, ktoś Ci podpowie i, i okej, okay, czy, czy gdzieś, bo nieraz, czasami jak właśnie to jest taki piękno, gier na przykład przygodowych, że gramy w gry przygodową i kiedy rozmawiamy na przykład o tym, gdzie tam utnęliśmy i tak dalej, to żeby sobie nie zdradzać, ale wiem o co chodzi, ale spróbuj to i to, to jest super. Moim zdaniem to się świetnie sprawdza, ale właśnie kiedy miałbym zobaczyć na przykład podpowiedź na YouTubie albo, albo okazałoby się, że okej, okay, jeden raz Zdarza się dwa razy. Okej, okay, ale już za raz też powiedział, że coś jest nie tak, no nie? To muszę jednak odłóż tę grę i poszukaj sobie jakiejś takiej łatwiej strzelanie, jakiegoś duma. Myślę, że, że taki The Witness akurat był wyjątkowy pod tym względem, że tam łatwiejsze łamigłówki uczyły cię mechaniki tak. po to, żebyś radził sobie z trudniejszymi. W momencie, w którym po prostu zobaczyłeś, jak coś trzeba zrobić, to nie rozumiałeś mechaniki najczęściej. Tak. I wtedy to tak naprawdę to bardziej utrudniało, niż ułatwiało. Mhm. No i też właśnie The Witness, jak już coś się rozwiązało, to miało się niesamowitą satysfakcję, że człowiek już miał gotowe podanie do męcy. Tutaj e, przyznam, że te łamigłówki nie są e, poziomu The Witness, dlatego jeśli po prostu komuś się ta, ta formuła spodoba właśnie tej, tej zabawy e, grawitacją i e, oprawa, to, to, to warto się zajmować, bo ja, ja na przykład ciężko mi tak, tak na szybko powiedzieć, ale no jest dużo takich gier, które tak świetnie nadrabiają właśnie tą oprawą e, to, że na przykład, albo przykrywają to, że tak naprawdę ta mechanika wcale nie jest tak skomplikowana, bo oczywiście jak w każdej grze łamigłówce, ważne jest, żeby za każdym razem, za każdym razem, kiedy robisz jakiś etap, coś dodawać, jakiś element, coś więcej tak dalej. że za każdym razem jakby te nie niby są podobne do tego, co poprzednio robisz ale jest jakby nowy myk. Tam. I, I tutaj też to jest, ale tak całościowo mi się wydaje, że, że yy, być może to jest jakaś moja wina, nie? to gdzieś mi coś tam w pewnym momencie nie pykło i, i tak mówię, no musiałem, potrzebowałem większej przerwy i teraz jak właśnie wrócę, mam nadzieję, że yy, yy, mój mózg będzie już na tyle zrelaksowany, że od razu dojrzy tą ścieżkę. Bo nie ma nic lepszego właśnie, jak, jak w momencie, kiedy się to zaczynamy zaczynam frustrować, odłożyć na chwilę. Na pół godziny, na godzinę, na cały dzień i dopiero e, do gry wrócić. No. Ja na przykład miałem tekst, nie to jest Rhyme, rim to taka... Tak, tak pamiętam też arcyfarski. Też i tak doszedłem, I to już świetnie. jak świetnie, tak wszystko. Jak, jak ja wpadam na te wszystkie, jak płynie, jest, ja właściwie tam się nic nie zatrzymuje, po prostu gnam. Aż nagle trafiłem na takiego, tak, taki, taki moment, że po prostu. Okej, okay. totalnie, totalnie, znaczy domyślam się co mam zrobić, ale. Albo czegoś nie dostrzegam, albo czegoś nie mogę przesunąć, albo jest coś ukryte i mówię, dobra, to sobie odpuściłem. I... No ale pograłem. To, co moje, to moje, była kadbuona Epic Game Store i, i to była jedna z tych gier takich chyba nie? dodanych za darmo, nie? No, chociaż już no zaczynają proszę. te gry się takie, już, już jakby e, kończy się taka biblioteka świeży, gier, nie teraz No teraz, chce... będzie, teraz będzie za tydzień e, nówka sztuka, znaczy prawie, tak? że pewnie jakaś półroczna, bo to chyba w tym roku grałem. E, ta gra, e, w którą Eleven Beast Studios wydawało pixel artowa Dungeon Crawler połączone ze sklepikarzem. Jejku, e, b, b, b, mine. Coś kojar. Nie mine, e, nie Minecraft. No. Nie, nie gra, W której się... chodzisz po lochach, a oprócz tego w lochach zbierasz rzeczy e, i e, potem wracasz i prowadzisz sklep z tymi rzeczami dla nazwijmy to poszukiwaczy przygód, nie tylko. E, do, na, na dniach dosłownie wyszło DLC do tego. Moonlighter, o, w końcu to przyjazd. Okay. Moonlighter, tak. A to widzisz, to nie, nie, zupełnie nie kojarzę i, i, i... Nie kojarzysz Moonlightera? To jest nie. całkiem... Przy... Bądź tak, e, za darmo? Kiedy będzie no. dostępny na piku, to bardzo warto się z nią zapoznać. Bo no. to jest nie, bardzo normalnym gra to, dużo tam Limbo się pojawiło, Torchlight, tak, to, już tak, takie, tak. to już wcześniej były w innych. W nie, tego... Moonlighter jest bardzo spoko, ale niestety po paru godzinach zaczyna bardzo mocno nużyć swoją powtarzalnością. I ja, ja się od niego w końcu po jakichś 7 godzinach znudziłem Aha. i sobie odpuściłem. Ale w ale... tej cenie, no to proszę. W tej to. cenie to koniecznie warto sprawdzić. No. No. Ale y, jeśli chodzi o Epic Games, to jest taki ekskluzyw jeśli chodzi o gry PC-owe, który wyszedł tylko na. E, tylko na. Mm, właśnie na. na w, w, w sklepie Epika, że się tak wyrażę. Sklep Epika, który mnie trochę denerwuje, bo okazuje się, że chyba tam nadal nie ma e, zapisu stanu gry w chmurze. No, ja chyba jeszcze wiele rzeczy nie mają. Ja no problem z padem. Tak się mówi, prawda, kiedy jestem już teraz na, na wakacyjnym komputerze i odpaliłem sobie The Sinking City. Dobrze, że przezornie, przezornie nagrałem sobie stan gry, tej gry, bo, bo inaczej nie mógłbym kontynuować. A o grze mówię The Sinking City. Coś słyszałeś, coś grałeś, nic? Tak, tak. Wygrałem jakieś 40 minut. Aha, czyli, czyli taki, taki wstęp. To jest, To jest chyba najlepsza gra oparta o, o, o, o prozę, o twórczość of Lovecrafta, chociaż niespecjalnie najlepsza gra w ogóle. To jest taki dobry średniak, ale, ale jeśli chodzi właśnie o grę w klimacie, tym, no to jednak wyjątkowo się wybija. Dla kogoś, to nikt nie słyszał. To jest, to jest gra z, z perspektywy trzeciej osoby, taki ponadnaturalny droszczowiec detektywistyczny. Robiony przez gości e, Frogware, tak się nazywają? Przecież hmm, to znaczy, lokal, nie? No właśnie, to chciałem powiedzieć, że, że, że nieważne jak się nazywają, to są ludzie, którzy nam dali właśnie te szeroki, które ja bardzo lubię, bo to były takie historie, które były mocno oparte o, o, na fabule, z, z ciekawymi sposobami, y, z, jakby prowadzenia śledztw, odkrywania dowodów, łączenia tych, tych dowodów w, w jakąś większą całość, interpretowania ich. Ta dedukcja była interesująca to przysłuchiwanie światów. I The Sinking City jest takim. Naturalnym, taką naturalną ewolucją, bo, bo, bo, bo wiele rzeczy, które właśnie były w środku, zostały niemal żywcem przeniesione, ale jednocześnie, jakby świat został poszerzony, jakby, że mamy teraz otwarty świat. tak że mamy e, miasto Oakmont, które zostało e, zalane w pewien, podczas powodzi. No to Wygląda, jakby to właśnie taki huragan Katrina, albo, albo coś w ten przeszło po prostu przez to miasto. E, większość, większość ulic jest zalana, więc e, porusza się między nimi łodzią motorową, po prostu mamy takie łódki, które właściwie są w każdym miejscu, gdzie, gdzie, gdzie taka mini przystań jest, to taki dok, po prostu możemy popłynąć. Mapa jest dosyć spora, ma, ma kilka, kilka dzielnic, które są podzielone też właściwie od, od tej swojej funkcji, bo jest dzielnica portowa, jest dzielnica uniwersytecka, jest jakby takie centrum miasta i są, są dzielnice bogaczy. Jakby ten świat jest bardzo ciekawy, ale wszystko jest takie brudne, zniszczone, zgniłe, no niesamowite. No i ten nasz bohater się pojawiał w tym mieście Oakland. E, detektyw Charles Lead, też e, żołnierz były, dlatego, że jest gnębiony jakimiś wizjami, no, wizjami, które na początku widziałeś prawda, w, w tym filmie, e, w tym intrze, gdzie po prostu widzimy jakiegoś jakieś, przedwiecznego, jak że tak się wyrażę, no, widzimy no, po prostu przerażające rzeczy, i on jest ciągnięty do tego miasta właśnie dlatego, że uważa, że tutaj ktoś mu pomoże z tymi wizjami, tak? że pozwolę się ich, ich wyzbyć. I to jest jakby jego główny cel, no ale też jako, że znajduje się w tym miejscu, no też potrzebuje pracy i tak dalej, gdzieś tam zamieszkać, więc oprócz tego, tego tej głównego celu jego potrzeby, no to on też funkcjonuje jako, jako detektyw. Jako, jako osoba, która czasami no, też wykonuje jak które niekoniecznie są, są związane z, właśnie z byciem detektywem. I to jest niesamowite, bo jest ta główna, są główne misje, nie wiem jak jest, czy 10, czy, czy trochę więcej, trochę mniej, ale jest mnóstwo też misji pomocnych, które, które pozwalają nie wiem, nam zarobić dodatkowe naboje, dlatego że w świecie, w którym, prawda, Liczy się przetrwanie. Padła to, gospodarka. Tak, padła gospodarka. No to jakby, tak jak w, w, w metro, tak e, to naboje są wolutą. No bo tutaj jest taki bardzo ciekawy świat, bo on jest zniszczony, pozostawiony tak jakby samym sobie, nikt się nie intruje z zewnątrz, prawda? Gdzie, gdzie są ci ci e, amerykańscy, prawda? E, Pomocnicy, nie wiem, bo wiadomo, to są Hardie też inne zbawienie. czasy. Tak, Armia Zbawienia. No wiadomo, że to są lata 20, o ile się e, nie mylę, więc jakby ten... E, Mamy trochę inne ale ten świat oprócz tego, że został zniszczony przez powódź, no też po tej powodzi i o tych właśnie mieszkańców wyszły te potwory. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że tak jak w, w książkach, taki, jest polski taki autor Adam Przeszta, adept książki, są takie enklawy. Oczywiście one są dużo mniejsze, ale te enklawy nie, po prostu zostały jakby zbudowane poprzez barykady przez ludzi, dlatego że tam jakby w, w tych enklawach jest najwięcej tych potworów. Jednocześnie to są bardzo takie ciekawe miejsce, jeśli potrzebujesz na przykład, nie wiem, uzupełnić e, nie wiem, swój, swój ekwipunek, e, przedmioty do, do, do, do wytwarzania innych przedmiotów, tak, jakieś, jakieś jakieś właśnie naboje i tak dalej, to te enklawy są świetnym takim miejscem, w którym, którym po prostu e, po pokonaniu tych wszystkich potworów masz co plądrować. No I, i czasami możesz wiesz, do jakichś niektórych budynków wejść, tam też możesz trochę poplądrować, bo tych potworów jest i te, i te potwory są różne to jest taki najbardziej taki, moim zdaniem, niedopracowany element, to jest ta walka, tak, że ona, ona stanowi istotny element, dlatego, że ona się często pojawia, ale, ale nie kluczowy, wiesz, dla mnie najfajniejsze w tej grze to jest właśnie to, jak, jak, zbudowana jest, jak zbudowany jest świat I, i że ktoś, kto jest yy, ja nie należę do takich ultrafanów H.P. Lovecrafta, którzy, którzy widzą wszystko na temat wszystkiego, ale tam jest mnóstwo rzeczy, które od razu się narzucają tobie jako fanowi. Po prostu widzisz pewne rzeczy związane z, z no tak się ładnie mówi, z lorem, z światem. Tak przedstawiam. Masz, masz pewne rodziny, które mieszkają w, tym, w tym, tym świecie, które mają, na przykład nie wiem, jest, jest rodzina tych insmath, które, które ewidentnie ludzie mają pewne cechy fizyczne ryb, nie? Jeśli chodzi o twarz, oczy, no usta, takie rzeczy. Znowu jest. I na przykład masz rodzinę Trog Mortonów, którzy znowu mają cechy mam. I to jest w ogóle to świetne, bo w, na dalszym etapie gry jakby poznajesz historię rodziny. Chyba, od że ty... znasz to tak. Wtedy, to, że jak to tylko spotykasz się go, to od razu... Aha! No, to wiesz o to, ale to jest właśnie świetne, Zresztą, bo... jak spotykasz ludzi z Innsmouth, to też... Aha! Tak, no na przykład znajdujesz w tym... Tak, zdjęcie w domu właśnie Tormatoru, bo tam pomagasz im właśnie w pewnej sprawie, znajdujesz zdjęcie uroczej Rosie. I to jest, i to jest coś, co po prostu jest, jest niesamowite, bo jak ktoś faktycznie wszystko wszystko zna, to pewne rzeczy są oczywiste, nie? No widzisz gościa, który cię wita na przystani, jest ubrany całe na żółto. No to już domyślasz się, do kogo to jest nawiązanie. I tam, i tam są te różne gangi, które, tak, ale to jest no, naprawdę fabularnie. Jeśli chodzi o dialogi, rozmowy, tak, to ta gra no, świetnie oddaje klimat Lovecrafta i, i, i świetnie, no, świetnie, czerpie z, z oryginału. Dlatego uważam, że to jest właśnie faktycznie najlepsza gra, że, że ona się wpisuje obok no, dosyć leciwej teraz Dark Corners of the Red. Nie grałem w Call of tulu ale, ale Ryszard na przykład się wypowiadał, że, że są pewne takie, właśnie, że fabularnie tam są pewne dziury, a tu znowu fabularnie jest bardzo ciekawe, bo, bo to ta gra stojfa była było i ona ma bardzo ciekawy element. Nie wiem, czy właśnie w tych 40 minutach udało ci się przeprowadzić jakieś takie małe śledztwo. zobaczyć tę mechanikę. To ja przeprowadziłem to pierwsze śledztwo, to może to było dłużej niż 40 minut i to, co mi się najbardziej spodobało, to to, że łącząc te elementy, które spotykasz, jakichś tam dowodów, niedowodów, czy tam wydedukowujesz, to tak naprawdę gra nie mówi tobie wprost, czy ty dedukujesz dobrze, czy źle. To jest tak, że ja, tak. ja coś tam uznałem, natomiast i moim zdaniem to była prawda, ale w grze równie dobrze mogłem połączyć fakty w zupełnie inny sposób. To jest fajne, że, że wiesz, że, że tak naprawdę jest to fakt. Oni tym się chwali w jakichś materiach tak. marketingowych, że znaczy... to jest prawdziwa gra, detektywistyczna. No, bo bo ja nie wiem, czy pamiętasz, w, w szerokach też to było, ale w szerokach było tak, że już nie pamiętam, czy pod koniec gry, czy, czy na pewnym etapie, jakby kiedy podjąłeś tą złą decyzję, to, to wpływało później na to zakończenie, czy coś takiego, że, że mogłeś na przykład skazać niewinną osobę. Jakby ty zebrałeś dowody, ty, ty oskarżyłeś, ty podjąłeś decyzję, czy jest winny, czy nie. I tu, tutaj jest to tak zrobione, że faktycznie jakby od ciebie zależy to, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy to nie jest dym i lustra. Że, że tak naprawdę ta twoja decyzja na nic nie wpływa. Bo w tym, w, tym, w tym śledztwie, w tym pierwszym, prawda, kiedy musisz właściwie decydować o losie osoby, no nie, która jest jakby oskarżona o to, a że się tak wyrażę, no pe są pewne wątpliwości, czy, czy, czy, czy w jaki sposób to się wydarzyło, no ale pewne dowody zebrali. I, I szczerze mówiąc, to zauważyłem, że to chyba nie miałoby takiego większego znaczenia, szczególnie, że jakby to odkrywasz dopiero później, jakby, że, że to, ten debil wychodzi dopiero na późnym etapie, dlatego, że tak, to jest świetne, bo śledztwa przeprowadza się właśnie tak, że na początku w prosty sposób, tak? Przeszukujesz pomieszczenia, patrzysz na jakieś ślady, ślady krwi, ślady broni, yy, znaczy yy, broń znajdujesz, narzędzie zbrodni, yy, widzisz jakieś, jakieś listy, dalej. to wszystko, prawda, w twojej takiej teczce się układa i te, te, te, te wszystkie materiały możesz sobie podejrzeć, przeczytać i tak dalej. Czasami właśnie yy, do gry wchodzi to, ten taki w dosyć modny sposób, yy, nie, wiem, modny to jest to złożenie, ale chodzi o to, że nasz bohater ma taką astralną wizję, czyli może widzieć, jakby ten, ten świat nie rzeczywisty. klasyczny instynkt z dowolnej giernie tak, na Tak, dokładnie. Z Wiedźmina, czy, czy wizja detektywa z Batmana, czy na przykład mhm. Zandying, prawda, ten kryształ, który pokazuje ci prawdziwą, to, co się kryje prawda, za, tym, za, tym, za tą łudą rzeczywistości, że tak wyrażę, tak? Czyli czasami widzimy jakieś ślady, jakieś, jakieś ukryte znaki, które. Kiedy skupiamy na nie wzrok, one się nagle układają w całość i e, dematerializuje się ściana. I mamy jakieś takie tajne przejście do kolejnego etapu, znaczy, etapu do kolejnego e, miejsca w, w jakimś domu, w jakiejś fabryce, gdzie prowadzimy śledztwo. I to jest, to jest wszystko e, bardzo ciekawe, bo później właśnie, kiedy już znajdziemy te wszystkie dowody, e, mamy znowu e, taki bardzo ciekawy motyw, coś, coś, co było na przykład w zaginięciu Nintana Cartera. Pojawia nam się taki taki dymek, tak, tak, taki portal, przez który przechodzimy i nagle 3-4 scenki, co się wydarzyło, jest przedstawione i my musimy określić, w jakiej to kolejności się wydarzyło. Żeby odbudować jak naj, najcelniej to wydarzenie, żeby ta, ta historia zaczęła mieć właśnie jakieś takie ręce i nogi. Kiedy my te wszystkie dowody właśnie znajdziemy, przeanalizujemy, to, co się wydarzyło w danym miejscu, jednocześnie właśnie też jest bardzo ciekawe, że czasami znajdziemy jakiś dowód, ale nie mamy takiego nie mamy informacji, gdzie dokładnie mamy iść dalej szukać. I są, jest kilka archiwów w, w, w mieście. Jest policyjne archiwum, jest archiwum e, e, ga, e, gazety wydawanej przez w tym mieście. Mamy archiwum uniwersyteckie, zdaje się, i chyba archiwum w Ratuszu. Nie? Że, że... I w każdym tym archiwum, kiedy mamy jakieś takie, em, jakiś taki dowód, który wymaga szukania tego archiwum, możemy znaleźć kolejny. Kolejną wskazówkę do rozwiązania problemu, i kiedy już mamy wystarczającą tych, liczbę tych wskazówek, te główne pojawiają się w czymś, co chyba się nazywa w polskiej wersji pałac umysłu. I wtedy pojawia się właśnie ta zabawa, włączenie faktów. Ok, to z tym można zinterpretować tak albo tak i nagle kiedy z tych drzewek, właśnie z tych, tych faktów, na no nie układam historii, to wtedy właśnie mamy czy ktoś to zrobił na przykład nie, dlatego, że był w afekcie i pod wpływem jakichś nie, domyślnych wizji czy to jest jakaś gra gangów czy jakieś te i to jest było perfidne morderstwo i tak dalej. I to jest, to jest, to jest bardzo ciekawe i to mi się bardzo podoba i, i, i oczywiście no to jest, to jest to jest coś, co powiedzmy nie zamyka sprawy, bo później musimy na przykład, nie wiem, iść do zleceniodawcy i powiedzieć no, to albo to się wydarzyło, albo albo pociągnąć to i i ta i to jest, jest właśnie, są te główne misje, które, te, te główne zadania, które tworzą bardzo ciekawą historię. No i są też takie dodatkowe historie, które po prostu rozwiązujemy, takie mniejsze. No niemniej, to nie jest GTA, więc to miasto nie jest tak, tak przebogate w to. Jest tam mnóstwo gliczy. Wiesz te postacie, te, te, te, te mieszkańcy poruszają się w jakiś taki dziwny sposób. Czasami się pojawiają, znikają, jakieś popapy są. Wiesz, te potwory, te demony streamiewają, też potrafią się gdzieś zgliczować w, w, w, w ścianie w, utknąć. I ja naprawdę, jeśli ktoś chce po prostu dla przyjemności grać w tym grę, ten suwaczek, jeśli chodzi o, o, o poziom trudności, to tam są dwa suwaczki. Jeden jest właśnie odpowiedzialny za walkę i tutaj to, jak komu pasuje, a drugi suwaczek jest odpowiedzialny za to, jak podświetlane nam są dowody, tak? Że możemy właśnie być takim ultradetektywem, który po prostu odkrywa wszystkie dowody, ale nie masz jakby takiego elementu, który jakby delikatnie cię kieruje w kolejnym, w kolejnym kierunku. Ne? Czyli, na przykład, jak znajdziesz materiał, który, której dalszym krokiem byłoby, na przykład, przeszkolenie archiwum, to nie masz tej informacji. Także musisz tam się domyślić, że akurat, y, te, te informacje, co masz, dobrze byłoby zestawić, jeśli chodzi o, o, o, o nie wiem, daną, daną jakoś taki, jakiś spis, na przykład, ludności. Z któregoś tam roku. I to jest, to jest fajne. I, i takie, to, co mi się też bardzo podobało, tylko też w pewnym momencie to może nawet ci wzrok męczyć, to jest to, że masz dosyć sporą mapę, wiele dzielnic i czasami na przykład Twoje kolejne miejsce, które masz zbadać, no jest pod, na zasadzie adresu podane. Również, że skrzyżowanie ulic takiej i takiej, obok tego i tego. I ty nie masz poświetlonego punktu na mapie, tylko sam musisz, prawda, odnaleźć to miejsce na mapie i znaleźć i znaleźć to miejsce, do którego masz iść. I to, to tak dodaje, tak jakby. To jest to nie jest coś, co, co jest niezbędne że dlatego, że jakby przyzwyczailiśmy się, dlaczego na przykład w dzisiejszych czasach w RPG nie rysujemy map tak? no bo to już jest potrzebne tak? że jakby automat robi to za nas my moglibyśmy nadal rysować mapy i tak dalej, ale to byłoby tylko takie zajęcie czysto odciągające prawda, od samej gry a nie, a nie coś, co wpływałby na samą rozrywkę I, i być może to jest takie rysowanie mapy trochę ale dla mnie no, to było dosyć ciekawe, że na przykład musiałeś coś znaleźć, musiałeś pogować, bo czasami... Znaczy, w większości przypadków znajdujesz coś od razu, tak? a czasami to jest tak, że szukasz czegoś i jesteś w tym miejscu. Czy, czy ja dobrze na przykład ten adres przeanalizowałem? No się okazuje, że, na przykład, że niby to jest adres ulicy, ale trzeba przypinać budką, no bo to jest gdzieś tam wejście od strony od strony tej, tego z, z, z, zalane, tej zalanej części. Nie? I, i to, jest, to jest fajne. No i sama gra... No, ja nie wiem jak ile mi zajmie jej przejście, dosyć dużo gram i, e, i długo, więc e, to jest grana na, na naście kilkadziesiąt nawet godzin. Nie, jeśli chodzi, chciałoby się zrobić właśnie wszystkie te, e, że się tak powiem, e, te, te, te dodatkowe zadania i, i tak dalej. Czy jeszcze coś tak powinienem dodać, to nie e, e, e, Czy jest coś, co. co, co e, na co ty zwróciłeś Piotrze uwagę w tej krótkiej. Wiesz co? Znaczy ja za krótko grałem, tak naprawdę, żeby coś jakoś się definitywnie wypowiadać, natomiast ja mam wrażenie, że to jest dalej niestety w przypadku tego studia gra takiej troszkę niegłównej półki. Tak. I jest to problem o tyle, że gra się ceni jak gra głównej półki, tak? Ten tytuł kosztuje tyle, jak tytuły AAA. A. a jednak na pierwszy rzut oka grom AAA nie jest. I to jest mój chyba największy problem z nią. No, bo wiadomo, że jeśli ona by wyszła na konsolę, to tam jest kwestia... No tego, że, że albo gra jest całkowicie właśnie indykiem i ona jest traktowana wtedy w zupełnie Czyli znaczy, Ona gry, wyszła bez... na konsolę. No wiem, ale, właśnie, ale ona chyba wyszła też w pudełku. nie? Zdaje się, że... Wyszła w pudełku i wyszła za pełną cenę w pudełku. Tak, ona tak. kosztowała w dniu premiery tam chyba 260 tak. złotych. Teraz już staniała, bo, bo tam wiadomo, że wolny rynek działa szybko i tam tak. kurczę, jakieś combination, ale ona premierowo kosztowała normalnie, mhm. jak to się ładnie mówi, full price. Tak, tak, tak. tak. No to, nie, ona zdecydowanie e, powinna być, być tańsza w nie Premierie. Tutaj gdyby ta gra wyszła za 40 e, euro, e, czy tam nie wiem, e, 180 zł, 160 zł na, na konsola, no to byłaby bardzo dobra cena. Dlatego, że ja uważam, że ta gra ma pewne niedoróbki, wiele elementów jest dopracowanych, ale, ale właśnie przez to, że ten klimat jest tak świetnie zrobiony, że, że ta fabuła jest ciekawa, że tam są fajne elementy, które same w sobie tak się średnio bronią, no nie? ale jako dodatek do tego wszystkiego, jakby element dodatkowego rozwój, na przykład to, że, że w tym takim skafandrze ciśnieniowym nurkujesz, i, i tam są takie właśnie zagadki związane z tym, no, zagadki, no zadania związane z tym, że musisz gdzieś tam po prostu zejść głęboko pod wodę i, i, i odnaleźć, e, prawda, jakiś tam, odkryć jakiś kult, coś z nowego zobaczyć. No po prostu, no tak jak mówię, to jest, być może to jest no, tylko moja subiektywna opinia, ale to jest najlepsza gra, e, e, albo jedna z najlepszych gier w klimatach Lovecrafta, właśnie, w, w, która się do tej pory pojawiła, i jeśli na przykład nie wiem, twórcy pewne rzeczy yy, nie wiem, w kolejnych patchach, prawda doszlifują, to, to, to może być naprawdę taki, taka fajna gra, która gdzieś tam w jakiejś nie wiem, kolejnej promocji. Będzie latnej... hitem na promocję. Tak, tak dlatego że, że i ona ładnie wygląda. No to jest, znaczy ładnie na zasadzie, że mi się ta, ta oprawa podoba, tylko właśnie zgniła, zepsuta, wiesz, no na ulicach widzisz porozwalane, wiesz, przedmioty, zniszczone samochody. Czasami widzisz jakiś, jakąś, jakiś korpus ryby jakiś wypatroszony albo, albo jakby jakaś bestia go zerwała on gnije, gdzieś leży. To wszystko tworzy taki niesamowity obraz yy, świata, który, który idealnie mi pasuje właśnie do tych klimatów, do, te, do tej atmosfery, ciężkiej atmosfery, takie w Kraftowskiej. ja nawet nie pamiętam, czy tam jest chyba jest dzień i noc, nie? Bo są takie, wiesz, jest... jest... O, nie wiem, ja nie, wiem też, jest, nie wiem, czy ona jest... Płynnie się zmienia, czy ona jest zaprojektowana w zależności od postępów, nie, nie mam pojęcia. Tak, bo czasami po prostu, no jestem... Nie, ja nie pamiętam, czy, czy był deszcz, czy nie, ale chyba też też mogło się dać, że jakby... Widzisz, to jest tak, że to, to się na takiej dziwnej zasadzie te, te, te, te czy warunki pogodowe zmieniają, czy, czy poradnia, że ja nie jestem w stanie teraz tak powiedzieć, żeby sobie rękę dać, uciąć, że to się dzieje. Ale, ale tak jakby pamiętam, że chyba była właśnie i, i, i deszcz i jakieś tak, że tak jakby nagle wiesz, ten ciężki klimat, że to jest to tylko y, też t, ta granie jest takim horrorem y, do końca, tam, y, tam nie ma za dużo jumpscarów, tam są takie, takie wizje kiedy, kiedy, no bo jest, jest że oprócz tego, że tam są jest kilka elementów RPG rozbudowujesz postać, pozdrowywasz punkty i tak dalej, takim głównym elementem właściwie, jest, który też jest ważny dla, dla do tego świata lofkarskowskiego, to jest to, że oprócz naszego zdrowia też jest ważne zdrowie, nasz znaczy fizycznego, zdrowie psychiczne. I to jest też bardzo ciekawe, dlatego że oprócz apteczek mamy też właśnie jakieś takie e, środki pobudzające, które nam pozwolą wrócić do, do rzeczywistości. Dlatego, że w momencie, kiedy mamy te wizje, kiedy gdzieś są jakby te potwory, to my tracimy te zmysły i im więcej ich, tych zmysłów jakby i ten, I ten poziom tej, tej naszej świadomości tego jest, im, im, im, im jest niższy, tym tak naprawdę te, te wizje są bardziej takie, yy, jakby powiedzieć, no, yy, straszniejsze, tak? że wszystko nagle jest zniekształcone, jakby się jakbyś był, nie wiem, tak jak kiedy na przykład za dużo wypiłeś, to masz taki rozmyty obraz, yy, trzęsący się i tak dalej. Gdyby oni zrobili tę grę i ją zrobili na tym samym schemacie, idealnie, czyli, czyli po prostu zamiast otwartego świata. Mniejsze, takie zamknięte światy, jakieś te, to było to ciekawe. Tylko, że znowu ostatni ten, ten Sherlock, który go nie zrobił, to uważam, że na słabszy, nie? Ta, ta córka diabła, tak? Chyba Devil's Dollar? Tak, chyba tak. To był, to ja powiem nazywał. Ci szczerze, że żadnego Sherlocka taki... nie grałem. Nie? O... nie w żadnego, w żadnego z Sherlocków nie grałem, Jego nigdy nie było w stanie się, się zmusić do tego. Shame. Nie, no to nie, no to jest. To jest, że w ogóle Sherlocki zdaje się, że są w Game pasie jak ktoś nigdy nie. Tak, bo są... czego to nie ma w tym gameplayie? To, to, to powinien się zainteresować, bo, bo akadia bardzo bardzo szeroki właśnie lubię, ze względu na klimat, ze względu na to właśnie to rozwiązywanie zagadek i wiesz, ty, ty, tą dedukcję, to, to łączenie faktów i wydaje mi się, że Sherlocki w wielu aspektach były ciekawsze właśnie dlatego, że tam był taki czysty podział na rozdziały, a jednocześnie właśnie te rozdziały były takie bardziej zamknięte no tutaj jest to wszystko tak bardziej rozciągnięte bo mamy tą przestrzeń, mamy ten otwarty świat mamy te postacie i, i mimo, że no, fabularnie to wszystko jest naprawdę świetne to jednak no, czujesz, że to jest jakieś bardziej rozciągnięte że, że czujesz, że jakbym się na przykład odciągnął od tego głównego zadania i robił te pomniejsze questy czy tam zadania, zlecenia to mógłbym jakby stracić jakby to, co mi się najbardziej podoba, czyli jednak ten, ten główny wątek, chociaż są bardzo ciekawe zadania poboczne, tam to historia z lustrem i, i wiesz właśnie też związana z historią ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty rodziny, tych tych no Nie wiem, to jest naprawdę interesująca gra, która, której brakuje wiele szlifu, szlifów, ale, ale y, jeśli ktoś jest w ogóle fanem Lovecrafta, to, to na się nie powinien zastanawiać. Nie dlatego, że jest mało gier i tak dalej, tylko dlatego, że to jest gra, która jest zrobiona tak, że to widać, że to jest ta, ta, czuć tę afekcję, ten miód, Tę, tę miłość płynącą właśnie do tego i dzięki temu, jeśli tak gra mogłaby się sprzedać, znaleźć pokrocy... może by zrobili drugą część, ale już bardziej dopracowaną, może już nie w otwartym świecie. Więc kto wie, dlatego że gier w klimacie lovecraftowskim nigdy za mało, szczególnie, że jakby... Znaczy, nigdy, nigdy jakby gier nawiązujących do Lovecrafta tak naprawdę nie brakowało. Ale takich, które się bezpośrednio nosiły do prozy, do historii, to nie było tak dużo. I to jest właśnie. Przez, e, tak naprawdę, lawka chyba dopiero od niedawna jest w domenie publicznej, i dlatego teraz mamy gry, które już wprost nawiązują do Doktulu i do całej reszty. No dokładnie, tak. To jest, to jest na pewno jeden, jeden z powodów. I, I tak mówię, warto się zainteresować, ale jeśli ktoś ma wieś, wątpliwości, może niech się nie też. Ale interesuje go na przykład ta, ta, ta, ta mechanika rozrywki, niech się nie po, najpierw po Sherlockie. Czyli poleca Sherlocki przede wszystkim. Tak, tak. I teraz. Tak kończąc, jaka była ta druga gra, do której się mówiłeś, że jeszcze miałeś okazję eee, pobrać? To tak bardzo szybko i, i, i skrótowo. Dodatek do Asasena drugi. O, skończyłeś ten? Adlanty, tak, te, powiedz, Fight of Atlantis. Powiedz, powiedz czy, czy warto, bo ja jestem cały czas na pierwszym epizodzie. Eee, Powiem tak, grint, grint w grint ogromnym w skrócie. Bardzo warto, ale niestety przez pierwszy epizod trzeba przebnąć z bólem. Pierwsza jest... z trzech części jest najgorsza. To jest po prostu 10 godzin powtarzania dokładnie tego. No tam trzeba mapę wyczyścić. Po prostu. To, tak, no dokładnie. czego do nie zmuszała się cię podstawka w wielu miejscach, to tutaj po prostu musisz wyczyścić mapę, przejąć wszystkie fortece, znaleźć wszystkie znajdźki. Po prostu trzeba wyczyścić mapę i to jest mega słabe. Bo ani on jakoś popularnie bardzo tam nie dostarcza. Sam sobie pomysł na to, że to jest Elysium jest spoko, ale, ale no niestety ten pierwsza część męczy straszliwie. Natomiast później przychodzi druga część, która wy nagradzę to w pełni, Dlatego, że w drugiej części przenosimy się do Królestwa Podziemnego, do Hadesu, krainy Hadesa, tak. tak? Znaczy wiesz, to, to właśnie o to chodzi, że to jest A, kraina Hadesa, Hadesa, ale tak, tak naprawdę to jest Królestwo Podziemi chyba, czy tam, no czy tak, tam tak, to nie kraina podziemna, nie? Mhm. E, I tam przez to, że jest to teren, do którego trafiają zbłąkane dusze, nie tylko, to mamy okazję spotkać się z bohaterami z podstawki, które, e, na których trafialiśmy w trakcie gry i to jest super fajne. Kiedy to wiesz, spotykasz kogoś, którego kto, Zbawiłeś poprzedniego dech. Tak, albo kto, kto, albo kto na przykład odszedł ku mój rozpaczy i on tak. wraca do ciebie w zaświatach i możesz jakoś mieć closure tej historii z nim, więc mm. to jest absolutnie rewelacyjne. No i potem mamy trzecią część, która dzieje się na Atlantydzie i jest, jest też ciekawa, bo tam jest, na przykład w tej trzeciej części prawie w ogóle nie ma czyszczenia mapy, głównie to jest wykonywanie misji pobocznych i tam głównych. Więc szkoda, że ten pierwszy dodatek jest najgorszy i najbardziej męczący, ale warto zagryźć zęby i się przez niego przebić, bo drugi, drugi z nawiązką to zwraca no, ja i ma, naprawdę ja drugiego grałem z wielką przyjemnością. Natomiast całość zajęła mi 27 godzin. to, więc to nie jest samolite. krótkie. To po prostu może być gra generalnie, nie? Oddzielna jakaś. Więc... No, widzisz, bo ja przez właśnie ten grid mnie... Miał zmęczył, nie? Ja, ja się nie odbiłem, bo ja byłem bardzo dzielny, bo ja wyczyściłem dwie trzecie, prawda, z, z tej mapy, ale już tak... No to już sześć godzin za tobą, słuchaj. No, i, i po prostu w pewnym momencie mówię, nie, nie, nie, nie, to ja muszę po prostu teraz zrobić przerwę i jakby teraz, teraz nie wyczyściłem, i zdążyły się pojawić dodatkowe dwa epizody, ale cieszę się, bo teraz po prostu jak już w końcu się zajmę, yy, dokończę właśnie kwestię Elysium, to, to będę mógł yy, zobaczyć właśnie to, co tak naprawdę warto w tym w tym dodatku, czyli. No bo ja się jestem strasznie ciekaw tej wizji Atlantydy i, i, i nie, na pewno. Na pewno jak, już, jak, już, jak przejdę, to się podzielnie, czy na grupie na Facebooku, czy gdziekolwiek. No, tak. Tym faktem. No. To co, Piotrze, no to co? Zapraszamy Jeszcze raz. Tak, zapraszam. <laughs> widzimy się y, w sobotę. Tak. Nie y, Niezaprzeczalnie. Disco VR. Więc, tak. Ulica garażowa, jeśli dobrze no, pamiętam. Będziemy przyjechać piątki, będziemy wznosić teasty. za, za, się za polski godzinie... podcasting tak, i w ogóle. Impreza zaczyna się o godzinie 17, jeśli się nie mylę, i będzie trwała pewnie do jakiejś drugiej trzeciej w nocy. Natomiast jeżeli zastanawiacie się, kiedy warto się pojawić, to proponowałbym być przed godziną 20, bo na 20 szykujemy, może niespodzianka to jest złe słowo, może punkt programu to jest też złe słowo, ale, ale o 20 będzie coś się działo w trakcie tak, tej Tak, rzeczy. tak, no ja, ja powiem właśnie, że jeśli ktoś ten odcinek przesłucha przed, przed, przed e, imprezą i podejdzie do mnie i powie najpodcast, fantasmagieria, w tej kolejności najpodcast, fantasmagieria, to nagroda specjalna uścisk z dłoni kierownika i coś tamte. I no. hasło pawiany tak. wchodzą na ściany. Tak. Bardzo ci dziękuję y, serdecznie Piotrze. No i co? No tak będziemy. Widzimy się już za parę tak dni. Tak jest. Do zobaczenia. I strasznie się cieszę. Cześć. Hej, hej. Cześć, cześć.